Jest sobota, 27 sierpnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 96. nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość Isk, czy też Tomasz Lewgoft z bloga Weź Wyjdź oraz z audycji Negdoza w Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Witam Cię Tomku. Cześć, cześć wszystkim. Dzisiaj w tym znanym wam już bardzo dobrze duecie powrócimy do pewnego kontrowersyjnego tematu, który bardzo nie podobał się Łukaszowi Skórze przed jakimś rokiem, może to było jeszcze wcześniej, w sumie już dokładnie nie pamiętam, a mianowicie do losów bohaterów The Strain, czyli wirusa. Zacznijmy może od słówka o serialu, bo w sumie to ja nawet teraz nie wiem, czy ten trzeci sezon serialu już wystartował, czy nie, ale jakoś nie, w momencie gdy nagrywamy, bo jeszcze nie wystartował, w momencie gdy nas słuchacie chyba już wystartował, w każdym razie rok temu rozmawialiśmy o tym, że ten drugi sezon tak jak gdyby nie miał żadnego marketingu, było o nim głucho w mediach, czy o tym trzecim sezonie coś do ciebie dotarło? Wiesz co, ja jestem w ogóle w szoku, że jest trzeci sezon, ja myślałem, że ten serial o, został anulowany po pierwszym sezonie, a tutaj mi wysyłasz jakieś linki, że jakieś trailery, że trzeci sezon, ja tak, co tu się dzieje w ogóle? I tak zobaczyłem te filmiki na YouTubie i powiem ci, że pierwsza moja myśl była taka, ej, to nie wygląda źle, czemu ja tego nie oglądam? A potem przypomniało mi się, jak zły był ten poprzedni komiks, który omawialiśmy i dlatego tego nie oglądam i już nie chcę tego oglądać. No właśnie, w każdym razie rok temu mam wrażenie, że FX tak troszkę zignorowało tę promocję The Strain, a w tym roku ten marketing no, nie był tak ograniczony, wręcz przeciwnie, bo w sieci pojawiała się cała masa różnych rzeczy. Jeden z naszych stałych słuchaczy, Mateusz, serdeczne pozdrowienia. Od nas w tym momencie podsyłał nam też, znaczy no mnie w sumie, na fanpage'u różne materiały. No i trzeba przyznać, że kampania jest dość kreatywna, mamy masę gadżetów w ogóle w tym roku. Nawet te figurki pop, winyl pojawiły się na przykład z mistrzem, nie wiem czy widziałeś. W sumie to chyba nie wysyłałem, były na fanpage'u w ostatnim tygodniu na pewno, to słuchacze będą wiedzieli o czym mówię. Pojawiły się też jakieś inne gadżety, filmiki, grafiki, nie wiem, filmiki nawiązujące do walk z Mortal Kombat nawet. Jestem w szoku. Jestem w takim wielkim szoku. To co mówisz w ogóle. Siedzę cały czas w serialach, patrzę co się pojawia. Jestem na bieżąco z jakimiś tam nowościami. W miarę też staram się oglądać. A tu się okazuje, że nagle The Train jest jakąś rzeczą, która istnieje i żyje. W ogóle czemu mnie to wszystko minęło? W tym roku nawet y, dość żywo jak na takiego trupa, jeżeli chodzi o ten świat przedstawiony, nie? Bo właśnie mamy te walki ala Mortal Kombat w stylu, nie wiem, Setrakian, Fed czy F kontra Strigoi. Mamy nawet filmik, w którym nasi bohaterowie, nawet ci, którzy przynajmniej w komiksie już nie żyją, nie wiem jak to jest w serialu, bo nie śledzę tego na bieżąco, rapują. Mamy grafiki ze statuą wolności z wampirzym językiem, no w ogóle jakiś kosmos totalny, jak się na to patrzy. Lights! All right, Professor, Doctor, Gus, Dutch. Anybody was on the good side? Uh, let's take it to these mother suckers, you know? Here we go, here we go. Now it's time for the vamp to flow Creepy feelers, streak or thriller Need a hero, some super killers Professor, Dr. Gus as well Let's kill these suckers and them back to hell Now it's time for the super fair Palmer and Master will soon regret The deals that they made in shady places I can't wait to fed rebars your faces Leaves you faceless for the lives you wasted Gonna make you pay for the blood you tasted Big killer, the rat man Rebar connoisseur, I don't need a Gatman Man, but explosives are fine boom boom boom the fun is just gone <laughs> Ale właśnie tak samo jak ty, pomimo tego hypu, bo to jednak nakręca. Tak? Nawet jak ja jestem na nie, to gdy widzę takie rzeczy, no to jakoś tam się uśmiechnę do siebie. Znaczy okej, okay, za pierwszym razem, może jak zobaczyłem tę walkę z Mortal Kombat, to strzeliłem facepalm'a, palma. Bo wiesz, widzę Efa walczącego ze Strigo i oczywiście musi wygrać. Co ja myślę, boże, co to jest? Ale w gruncie rzeczy doceniam to. Fajnie, że stacja się postarała, ale nadal nie zamierzam tego oglądać. Dlaczego? Dlatego, że cała historia, jak już być może wiecie, jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, oczywiście podlinkuję je pod tym podcastem w poście, cała historia nie rozwijała się w kierunku, który można by uznać za zadowalający. Znaczy tak, po, jeżeli chodzi o komiks, bo teraz przechodzimy do komiksu, to po lekturze pierwszego tego, jak gdyby, sezonu komiksowego, po lekturze Destrain byliśmy zadowoleni, nie, Tomku? Prawda, byliśmy zadowoleni i pamiętam nawet, że mówiłem, że gdyby wydali to w Polsce w takim jednym zbiorczym e, tomie, to chętnie bym to przeczytał. Dokładnie tak. Ja mówiłem to. Samo historia była wciągająca komiks był narysowany bardzo dobrze grafiki okładkowe były niesamowite i podtrzymujemy tę opinię. Niestety potem sięgnęliśmy po default. I tutaj już czuliśmy pewnego rodzaju zawód. Fabularnie było słabo, graficznie również. Trudno było, nie wiem, rozpoznać bohaterów na kadrach komiksu. Grafiki okładkowe też już nie były takie szałowe. No jak będzie dzisiaj, to już przekonacie się za chwilę. Na razie jeszcze w związku z tym, że pewnie nie przypominacie sobie tych podcastów na bieżąco, przypomnimy wam trochę fabułę. Wszystko zaczęło się od tego, że wampirzy mistrz przy Przybył samolotem do Nowego Jorku, zaraził pasażerów, to było chyba coś koło 100 osób pewnego rodzaju wirusem. Czy wirusem? To jest nazywane wirusem, ale to działa jak pasożyt. Do organizmu człowieka wchodzą takie robaczki i przejmują nad nim kontrolę, zmieniają tam jego wewnętrzne organy, tam wyrasta taka dziwna narośl, do niej podłączony jest taki język, którym można też wysysać krew, czy też zarażać dalej. No i ludzie jak gdyby no, umierają, zamieniają się w takie wampirze zombie, tak właściwie takie nagie, szare, łyse istoty z takim właśnie długim językiem. No i rozpętuje się ta wampirza apokalipsa, po mieście zaczyna grosować coraz więcej tych potworów. Mistrz przy pomocy milionera, właściciela Stonehead Corporation ma kontrolę nad, nad wszystkim tak naprawdę, nad całym miastem, potrafi, może odciąć internet. Ta korporacja... Zajmuje się dystrybucją żywności, technologii wojskowych, elektrowni jądrowych, ogólnie energii, więc wiecie, przeogromne wpływy. No i dzięki temu nasz mistrz, który zaczyna kontrolować całe miasto, wysadza elektrownie atomowe. To już się dzieje w drugim sezonie i w ten sposób pozbywa się pradawnych wampirów, które stanowiły dla niego zagrożenie. Staje się jedynym takim właśnie ultra pra, wampirem, który... Chce przejąć władzę nad całą kulą ziemską. A że ta elektrownia atomowa, a czy te wybuchy jądrowe sprawiają, iż atmosfera jest wypełniona jakimś pyłem i innymi cząsteczkami, to słońce przestaje docierać do ziemi i rozpoczyna się wieczna noc. Taki ultimate win dla naszych wampirów wieczna noc. I właśnie The Night Eternal to jest tytuł tego trzeciego sezonu komiksu. Myślisz, że coś warto dodać do tego? Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo ładnie opowiedziałeś wszystkie kluczowe elementy tej historii. Możesz też jeszcze coś przybliżyć na temat bohaterów może? Tak, tak, o tym też myślę, mam to w notatkach. Właśnie teraz przypomnijmy, kto występował w tych dwóch sezonach. Oczywiście głównym bohaterem jest doktorek, F z Centrum Chorób Zakaźnych z Nowego Jorku, który to początkowo właśnie próbował badać to wszystko, później został zwerbowany przez, przez takiego naszego Van Helsinga, właściciela Lombardu, który zetknął się z wampirami już w młodości i całe życie poświęcił właśnie na polowanie na wampira, właśnie nawet nie tyle na wampiry, co na tego konkretnego właśnie wielkiego, pradawnego wampira, który teraz przejmuje władzę w Nowym Jorku. Oprócz Efa i naszego łowcy wampirów Setrakiana, bo tak się nazywa, mamy też asystentkę i kochankę doktorka Norę, która opiekuje się w wolnych chwilach swoją chorą psychicznie matką. Mamy deratyzatora Wasiliego Feta, Wasili jest takim przypakowanym, potężnym facetem, który na co dzień właśnie tępi szczury i inne szkodniki i teraz pomaga naszym bohaterom. Mamy gangstera z Harlemu, Gusa, Augustina, zwanego w skrócie Gusem, który przystępuje do Wampirzego Słotu. To było genialne. I staje się ich wojownikiem dnia jedynym człowiekiem wspierającym Wampirzy Słot. Mamy agenta takiego wyróżniającego się z tego Wampirzego Słotu, Queen Lana. I to chyba wszyscy ze strony dobra tacy ważniejsi, a po stronie złano oczywiście mamy Mistrza, jego miliony podwładnych w postaci tych wampirów, zwanych Strigoi. Mamy zamienioną w wampira byłą żonę, doktorka Kelly, oraz jego opanowanego przez wampiry, ale nie przemienionego syna Zaka, czy też Zacharego. I tak, w drugim sezonie ginie Van Helsing, ginie Setrakian, ginie milioner Palmer, który pomagał mistrzowi, ginie Eichhorst, czyli taki też pomocnik mistrza, giną wielcy przedwieczni, starożytne wampiry, wampirzy Słod znika razem z nimi, a świat pogrąża się w totalnym chaosie. I właśnie w tym momencie wkraczamy teoretycznie w trzeci sezon. Mówię teoretycznie, bo tak naprawdę trzeci sezon zaczyna się dwa lata po tych wydarzeniach. I właśnie ten punkt wyjścia już dla mnie był szokiem. Dla ciebie też? Dla mnie też, ale to też kwestia tego, że ten drugi no nazwijmy to sezon komiksu, jakoś totalnie nie zapadł mi w pamięć. Niby przeczytałem to, nagraliśmy podcast i w sumie pamiętałem, że wampiry wygrały na koniec, ale prócz tego nic nie pamiętałem, co się tam dzieje i chwilę mi zajęło, żeby sobie przypomnieć, która postać jest którą postacią i kto się czym zajmuje, a jeszcze mi to troszkę utrudnili, bo na początku pojawia się postać, która pojawia się w ogóle na początku komiksu i potem gdzieś znika na jakiś czas i przez chwilę się zastanawiałem, kto to kurcze jest. I dopiero później się okazało, że to jest były szef głównego bohatera. Tak, tak, tak. Ale zanim do szefa, to po kolei. Ogólnie... Tak jak mówię, wszystko się zmieniło. tak Minęły dwa lata od poprzednich wydarzeń i to jest o tyle zadziwiające, że drugi sezon był kontynuacją pierwszego. To znaczy komiks The Fall kontynuował bezpośrednio wydarzenia z pierwszego komiksu, czyli The Strain, a teraz w The Night Eternal minęły dwa lata i obserwujemy jak na przykład Vasily Fed podróżuje po bo także po Finlandii i jeszcze wspomina, że chwilę wcześniej był w Portugalii i właśnie jeździ po świecie z Osido Lumen, czyli z tą magiczną księgą, która pojawiła się znikąd w drugim sezonie i próbuje ją przetłumaczyć. W tym czasie, gdyby wszyscy bohaterowie gdzieś się tam pozaszywali, a my poznajemy trochę dziwnych retrospekcji w ogóle z początków jak gdyby istnienia wampirów, ale to w tej chwili jest nieistotne. Przede wszystkim jednak czytamy Pamiętnik Efa i właśnie tym zaczyna się ten trzeci sezon. To jest większa część pierwszego zeszytu i w tym Pamiętniku Efa czytamy, co następuje. Wieczna noc zapanowała na ziemi. Na początku światło dzienne zniknęło w pełni. Teraz, dwa lata później, słońce przefiltrowane przez zatrutą atmosferę widoczne jest przez dwie godziny dziennie. Blade światło nie daje ani ciepła, ani nadziei, jednak sprawia, że z oświetlonych ulic na krótki czas znikają strigoi. Wampiry, które dotychczas były dosłownie wszędzie, jak mrówki albo wszy. A to oznacza, że i mistrz był wszędzie, obserwując swoje królestwo, swoją planetę poprzez miliony wampirzych oczu. Praktycznie rzecz ujmując, mistrz stał się Bogiem. Dokładnie obliczył balans między liczbą wampirów, która pozwoli mu zdominować ziemię oraz liczbę ludzi gwarantującą ilość krwi wymaganą do wyżywienia Strigoi. Wszyscy inni byli zbędni. Blisko jedna trzecia ludzkości została zgładzona w ciągu pierwszych dwóch godzin. To Holokaust, znany jako Noc Zerowa. Najbardziej szokujące jest jednak to, w jak niewielkim stopniu zmieniło się życie w tym nowym świecie. Po terrorze pierwszych kilku miesięcy, po śmierci milionów osób, porządek został przywrócony. Wraz z nim wdrożono racjonowanie żywności. Zapaliły się światła, nawet pociągi przybywało o czasie. Telewizja została przywrócona. Lecą same powtórki, ale czy to ważne? Ludzie odpowiedzieli wdzięcznością i posłuszeństwem. Poddali się. Samochody i samoloty stały się przywilejem władzy kontrolowanej przez Stoneherd, międzynarodowej korporacji, której wpływ na dystrybucję żywności, energii elektrycznej oraz przemysł wojskowy mistrz wykorzystał w czasie przejmowania kontroli nad planetą. Zupełnie nową rzeczą były farmy. Ludzie byli hodowani, uprawiani i wysysani jak krowy, a ostatecznie zabijani jak bydło. Tak było. Życie toczyło się dalej, jednak w ciemności i ciszy łukali, i wspominali. Wiedzieli, że są teraz tylko żywym inwentarzem, ale zawsze, zawsze istniał ktoś inny, małżonek, dziecko, ktoś, kto na nich polegał. Przygryzali więc wargi i trzymali pięści w kieszeniach. Kilku z nas żyje poza systemem. Jesteśmy pasożytami, padlinożercami, myśliwymi i też mamy dzieci. I w tym momencie ja już strzeliłem wielkiego facepalma. To brzmi tak bardzo epiczko, nie? Gdy się tego słucha, ale, ale w ogóle co tu się zadziało? No co się zadziało. No wampiry przyjęły kontrolę nad światem, a twórcy komiksu nie bardzo wiedzieli, jak to wszystko uzasadnić i pokazać, więc przeskoczyli dwa lata do przodu. Tak, ale właśnie zobacz, mamy tę naszą grupkę bohaterów i mamy uwierzyć, że oni przez dwa lata żyli poza systemem jako pasożyty. Padlinożercy, myśliwi i po prostu sobie krążyli po całym świecie. Przecież wiemy, że Fed na przykład, Wasili podróżował sobie po Portugalii, Finlandii tak? i w ogóle nikt mu nic nie zrobił, wampiry się tym nie przejęły, cały czas inkognito. Chociaż mamy miliony wampirzych oczu i dopiero po dwóch latach słońca zaczęło się gdziekolwiek pojawiać, czyli przez dwa lata wszędzie były wampiry i potem czytamy, że w sumie to nic się nie zmieniło, życie wróciło do normy, przywrócono telewizję, a z drugiej strony, że ludzie to żyją na farmach hodowani jak bydło, to jest w ogóle ta wizja jest wewnętrznie sprzeczna. Tak, totalnie. I właśnie ja też widzimy na kartach tego już pierwszego zeszytu, że na przykład Nora z tą chorą matką, ta jej matka jest ciężko chora w ogóle, nie rozróżnia rzeczywistości od jakichś swoich wizji. Ona idzie ulicą i gada z ludźmi, których tam nie ma. Mówi, że zapomniała, nie wiem, nakarmić psa, którego nie posiada, czy że jej mąż może coś tam gdzieś schował jej, a jakiś przedmiot, którego ona w ogóle nie ma w tej chwili, a jej mąż to w ogóle nie żyje. Od jeszcze przed pierwszym sezonem zmarł. Kobieta w ogóle nie ogarnia tego, co się wokół niej dzieje, a Nora jest z nią biega po mieście, po tym mieście kontrolowanym <grym> przez wampiry. tak? Właśnie mieście, świecie już teraz, bo my nawet nie wiemy do końca, gdzie oni są. Bohaterowie podróżują właśnie z, jakoś tak gdzieś. bo Wasili Fed na pierwszym kadrze jest w Finlandii. Dwie strony dalej już jest chyba znowu w Stanach, na Uniwersytecie Columbia. Tak, tak, prawda, prawda. Teleportuje się chłopak bardzo szybko, a to wszystko za pomocą łódki, bo jak wiadomo, wampiry, wampiry nie mogą pływać, więc tylko żeglarze są prawdziwie wolni w tym świecie. Podobało mi się to. Tak i niestety już sam punkt wyjścia dla mnie był słaby, a okazało się, że potem jest coraz gorzej, bo ze słabego punktu wyjścia zaczynają się różnego rodzaju absurdy. W ogóle czy uważasz, że ten komiks jest spójny z tą dotychczasową wizją? wiesz co, ten komiks moim zdaniem już zaczął przestać być spójny w drugim sezonie, ale to się tak totalnie pogłębiło w tym trzecim. Wszystkie rzeczy, które robi główny bohater i co, które robi też główna bohaterka i w ogóle też mistrz, w ogóle każda postać w tym komiksie robi rzeczy, które są wygodne dla scenarzysty, takie... Deus Ex Machina, że musi to zostać teraz zrobione, żebym w końcu mógł skończyć pisać ten komiks. I mam takie wrażenie, że on po prostu też już się męczył, jak to pisał i wymyślał. Jemu się nie chciało, więc stwierdził, no dobra, no to teraz szukamy tłumaczenia tej książki. No dobra, no to on będzie miał wizję jakąś tam. To, to troszkę spoiler, ale e, no ale tak było. I główny bohater też zapomniał już o tym, że był naukowcem i w ogóle to, że oni wszyscy byli naukowcami, to już w ogóle nie ma sensu, bo oni są teraz z pasożytami i siedzą gdzieś w podziemiach. To w ogóle wszystko, co się tam dzieje, jest bardzo takie sprzeczne i mało ciekawe, szczerze mówiąc. Właśnie, to też jest ogromny problem. Bo to, co było najciekawsze, o czym też przypominaliśmy przy pierwszym sezonie i potem przemawianiu drugiego sezonu, że to fakt, iż te wampiry były pewnego rodzaju chorobą, tak, wirusem, pasożytem, nieważne, że można je było badać po prostu w laboratorium. W drugim sezonie się od tego odcięto, a w trzecim to już totalnie w ogóle tego wątku nie ma. Niby jest scena z sekcją, ale ta scena z sekcją nie ma żadnego sensu wpływu na cokolwiek. Po prostu w pewnym tak, momencie ja F mam, robi... ja mam uwierzyć że człowiek, który pracował dla CDC i był jakimś epidemiologiem przez nie wiem, trzy lata od kiedy żyje w tym świecie z wampirami, nie przebadał nigdy żadnego wampira, żeby sprawdzić, jak one funkcjonują, skoro jest takim, nazwijmy to, superbohaterem w tym świecie, który poluje na te wampiry i próbuje je jakoś powstrzymać. I on dopiero w trzecim sezonie, po dwóch latach, łapie jakiegoś jednego wampira, zaczyna mu robić sekcję i nie kończy jej, bo w sumie po co mają skończyć, bo mamy lepszy pomysł, jak zakończyć tą historię o którym powiemy później. I jeszcze to też robi przypadkiem, bo to jest tak, że on przybywa na miejsce, żeby się z kimś spotkać, z kimś, kto na niego nie czeka w gruncie rzeczy, bo przyjeżdża na to spotkanie po odczytaniu tam maili, po prostu w świecie bez internetu, tak swoją drogą, no bo przecież już w pierwszym sezonie odcięto ten internet i nie wiem, po co wampiry miałyby go przywracać, no chyba nie dla siebie, tak? Zresztą wampiry są bez bezmózgie. Mamy jednego mistrza i tam trzech jego podwładnych, którzy jakoś tam myślą, ale też są w jego władzy i, i trochę ludzi, którzy mają być po prostu bydłem tak tym pożywieniem dla wampirów. Więc w ogóle po co ten internet tam miałby być włączany, nie wiadomo. Ale w każdym razie F tam przyjeżdża i stwierdza, że zobaczył wampira, któremu chyba strop tam na niego spadł i mu głowę rozbiło i stwierdził, a to zrobię sobie sekcję. Poczeka, tak, nudzi tak, się. Tak. Przy czym tak, ale... nie wiem, czy widziałeś ten zeszyt, konkretny zeszyt ma na okładce tą sekcję. Tak, tak. I on na okładce ma te rękawiczki do robienia sekcji, a w komiksie już ich nie ma. Właśnie i jeszcze robi facet, który wie jak to się przenosi, że wystarczy dotknąć białej cieczy, która krąży właśnie w tych wampirach i już po prostu wchodzą w ciebie robaki i się przemieniasz. Facet olewa to i robi sekcję bez rękawiczek. Druga sprawa. Wasili Fed Świetna postać, która najbardziej mi się podobała. Znaczy może, dobrze, nie najbardziej, ale bardzo mi się podobała i w komiksie, i w serialu, i w książce nawet. W komiksie ty narzekałeś przy pierwszym sezonie, że y, ona nie do końca wybrzmiała, że nie mogłeś jej za bardzo polubić, bo mało jej było. Teraz znowu jest dość istotna, przy czym po pierwsze Wasili Fed w drugim sezonie zaraził się. <śleszanie> I żeby się wyleczyć przypalił sobie rękę. Owinął ją najpierw bandażem, potem ją sobie przypalił i biorąc pod uwagę logikę świata przedstawionego, to powinien umrzeć, nie wiem, maksymalnie kilka dni po zakończeniu drugiego sezonu. Przespał jakoś dwa lata. Scenarzyści zapomnieli, że koleś się zaraził i że krążą w nim pasożyty wampirów. I zdarza jak, się, każdemu jak, się zdarza. Jakby tego było mało, mamy Norę. Nora, która była kochanką Efa i to prawdopodobnie przez właśnie ten romans rozpadło się małżeństwo Efa. Następnie Nora, która była tak przejęta tym rozbiciem Efa pomiędzy byłą żoną a nią, że przespała się z nim w łóżku jego żony w domu i jego żony w ogóle też. Więc prawda, w ogóle hardcore. Teraz y, s, y, ma focha na Efa i spotyka się z Wasilim. Nie wiadomo dlaczego. Po prostu Wasilis szedł się z nogą. Oj, Szymon, bo ty nie znasz kobiet. No kobiety, one ch nie chcą być ignorowane, a jednak F -y. Lubią potężnych Ukraińców. <śledź> tak. Z nie, no po prostu F nie poświęcał jej odpowiednio uwagi. No, to poszła do kogoś, kto jej poświęcał uwagę. No, tak było, niestety. A F miał inne problemy swoją drogą. F w tym komiksie ma takie troszkę syndromy alkoholizmu. Troszkę niby miał być takim szalonym naukowcem, że o, pokonam te wampiry, ale nie wiem. Nie jestem w stanie się zdecydować, czy to jest depresja, szaleństwo, czy właśnie alkoholizm. Ale właśnie. Czy może bo właśnie te narkotyki, do alkoholu, które on. Teoretycznie, tam, ale teraz nie pije, nie pije przez cały ten komiks, a nie razu chyba nie ma alkoholu. Ale Łyka tabletki cały czas, jakieś, jakieś został leko lekomanem. Ale te leki też w pewnym momencie po prostu odrzuca, daje innym. Tak macie wam tu leki. Miałem przy sobie i, i tyle. No właśnie, to nie jest wszystko tak do końca wyjaśnione. Pojawiają się rzeczy, które potem nie mają, raz, że nie mają żadnych podstaw, a potem nie mają żadnego wyjaśnienia, czym akurat się pojawiają. Bardzo mnie to denerwowało, jak czytałem. No niestety. I właśnie niestety te relacje między bohaterami zostają skomplikowane, ale przez to też zniszczone, bo gdy okazuje się, że te relacje zostały wywrócone o 180 stopni, w ogóle wszystko tutaj stanęło na głowie, to, to się nam staje totalnie, absolutnie obojętne w tym momencie. I tak samo, jeżeli chodzi o wątek samej apokalipsy, no to mamy już do czynienia ze światem, który jest w pełni opanowany przez wampiry, w którym... Ludzie, no, nie odgrywają już żadnej roli. Tam kilka osób, powiedzmy, że pełni, nie wiadomo w sumie też dlaczego, funkcję na przykład jakiegoś tam kierownika takiej farmy ludzi, czy też banku krwi, bo ludzie są wysysani na bieżąco i ta krew jest w ogóle w jakichś takich, äh, y, ala silosach gromadzona. To teoretycznie mogła być naprawdę mroczna wizja. No wyobraźcie sobie farmę ludzi, gdzie hoduje się jedzenie po to, żeby nakarmić ludzi, po to, żeby ci ludzie się rozmnażali. Potem się dba o kobiety w ciąży do czasu, aż urodzą. Z jakiegoś powodu te dzieciaki muszą mieć krew B+, plus, chyba? I to też jest tak wrzucone w tekst, nie wiadomo dlaczego. I potem te dzieci po prostu mają... Zostać. Znaczy ta kobieta, gdy już przestaje być płodna, zostaje wyssana, Te dzieci jakoś tam są doprowadzane do wieku dojrzałego, i tak dalej, i tak dalej. W teorii, tak, no bo w praktyce minęło dopiero dwa lata, po to, by cały czas napływała nowa krew dla wampirów, i ta krew jest magazynowana właśnie w jakichś sternach, silosach, no to jest przerażające w gruncie rzeczy, jak się o tym tak myśli. A w tym komiksie to nie robi żadnego wrażenia. To jest takie. O, patrz, nagle z silosa wypływa kiep. Wiesz co, jest jeden kadr, który zrobił na mnie wrażenie i faktycznie był przerażający, jak szukali matki nory. I okazało się, że miejsce, w którym ona miałaby być przetrzymywana, to jest rzeźnia. I ten kadr, na którym widać tą rzeźnię i tam widać te porozrzucane stare wózki inwalidzkie, to na mnie zrobiło nawet wrażenie, muszę przyznać. Chociaż e, zgadzam się z tobą, że przez większość tego komiksu wszystko, co tam się działo było mi totalnie obojętne i jakoś nie czułem wagi tego wszystkiego. Nie czułem tego, że faktycznie zostało 1 trzecia ludzkości wybita przez wampiry. Nie czułem tego, że te wampiry cały czas się kręcą po tym mieście i obserwują wszystkich. Nie czułem tego, że ci ludzie żyją w strachu. W ogóle nie zostało to w żaden sposób przekazane i wydaje mi Myślę, że gdyby faktycznie narysowali ten sezon, powiedzmy, między tym drugim a trzecim, co się działo przez te dwa lata, bo jak obejrzy się teraz filmiki zapowiadające trzeci sezon, to wydaje mi się, że tam jest powiedziane, że to, co się dzieje w trzecim sezonie, dzieje się dwa tygodnie po tych wydarzeniach, a nie dwa lata po tych wydarzeniach. Mhm. Więc wydaje mi się, że tam pokażą faktycznie w tym serialu walkę między ludzkością a wampirami, że ludzkość jednak próbowała jakoś to wszystko powstrzymać, tak? No bo ja bym chciał zobaczyć, w jaki sposób wszystkie wojska ludzkości, wszystkie siły zbrojne walczą z armią wampirów. A tutaj muszę przyjąć na wiarę, że no wampiry po prostu wszystkich zabiły. Ot Tak. Znaczy w ogóle nie było żadnej walki z wampirami, bo ludzie się sami zaczęli wybijać w momencie, gdy wysadzą elektrownie atomowe. Doszło do wojny jądrowej wtedy, tak przynajmniej komiks nam próbuje wmówić. Ludność się w dużej mierze sama powybijała, a wampiry po prostu to wykorzystały, żeby wykończyć resztę ludzi. No i fakt, że nie było już wtedy światła dziennego, no to mogły grasować bez żadnych ograniczeń, bo tutaj te nasze wampiry są podatne na światło, Dlaczego to też wyjaśnimy potem? Mm -hmm. A jak on jeszcze takie pytanie? Jak on nie może podróżować przez morze, to w jaki sposób zaraził ludzi po drugiej stronie oceanu? No to właśnie nie ma sensu. A czy komiks sugeruje, że? Teoretycznie mistrz może przejąć nad kimś kontrolę, żeby go przewiózł, tak? Co robi na przykład z Zakiem w pewnym momencie, ale już widzę, jak <grym> tworzy specjalne wampiry. To teraz, wy przewieźcie tych 200 tutaj łódką na ten kontynent, a wy tych tutaj. No nie ma żadnego sensu. Dlatego to jest pominięte, bo właśnie jak się zaczynasz nad tym zastanawiać, to to nie ma żadnego sensu. Druga sprawa. No właśnie. Zobacz, na czym polega władza mistrza. Mistrza władza nad światem polega na tym, że bezmózgie wampiry, które są jego takimi no mobami jakimiś, biegają sobie po świecie i wysysają ludzi, którzy są specjalnie hodowani tylko po to, żeby oni mieli co wysysać. Na czym polegała władza wampirów przedwiecznych? Na tym, że było ich tych kilku w cieniu, mieli kilku takich swoich podwładnych w miarę rozumnych i przy ich pomocy po prostu starali się sprawiać, żeby właśnie ludzie się nie wymordowali nawzajem, ale też, żeby ich nie dopadli i ich nie wymordowali. A teraz ten wampir nie ma żadnego wpływu na nic. Po prostu rządzi na zniszczonej planecie, do jasnej cholery. I, i tyle. To prawda, to prawda. Absolutnie bez sensu. Ale chcę wrócić na chwilę do rzeźni. Bo powiedzieć o tej rzeźni dla właśnie emerytowanych krwiodawców, że tak to ujmę. Rzeźnia jest przerażająca przez pierwsze półtorej sekundy dla mnie, bo później zauważam, że ta wielka rzeźnia na brudnym kadrze, gdzie są właśnie te wózki i tak dalej, ma kształt czaszki. No jasne ich cholery, to było tak mało subtelne, to było tak głupie. Dlaczego Ale nie wampiry... wyglądało ładnie. Ale dlaczego wampiry miałyby przerobić budynek, gdzie dobijają te, tych już wysanych ludzi w kształt czaszki? I to jeszcze bezmyślne wampiry, tak? Co mistrz stwierdził, nudzi mi się. I weźcie, zrobcie, żeby ten budynek wyglądał jak wielka czaszka. No... No tak, no to jest troszkę bez sensu. Rozumiem, przynajmniej domyślam się, bo tutaj wiele rzeczy musimy się domyślać, bo nie są nam pokazane, bo przykładowo szef, były szef EFA jest podwładnym mistrza i domyślam się, że mistrz poprzez te swoje, nazwijmy to, wampirze macki kontaktuje się z jakimiś takimi osobami, łatwo, które łatwo zmanipulować i potem każe im coś robić, więc no może ktoś stwierdził, że ha, ha, ha, będzie śmiesznie, jak zrobimy to z tego czaszkę, ale wydaje mi się, że to po prostu tutaj za, za dużo się doszukujesz i że to po prostu rysownik chciał i może też autor, scenarzysta, żeby to po prostu wyglądało w miarę przerażająco i drastycznie. No tak, ale właśnie to byłoby przerażające, gdyby było jednak Normalne, tak? A przez to, że wpleciono w to taki motyw, no zupełnie niesubtelny, wręcz i, i banalny w gruncie rzeczy, to dla mnie cały ten kadr robi się wtedy takie, haha, ale śmieszne. Tak samo jak jedna z okładek, na której mamy grzyb atomowy w kształcie. Głowy strigoi, no to też jest po prostu tak mało subtelne, że jak to zobaczyłem, to myślałem, że mi się przewidziało. Może, może ja, ja już tyle tych strigoi widziałem w tym komiksie, że już mi się po prostu miesza przed oczami, a ja po chwili patrzę, nie, to no naprawdę tak wygląda. No masakra, właśnie mała subtelności i totalny brak atmosfery. To nie jest horror już teraz w ogóle. Chociaż jest świetny klimat, można by zbudować w tym świecie przedstawionym, bo on ma masę elementów, które są przerażające pod każdym względem. Ja nie czułem ani odrobiny lęku, strachu, niczego. Nawet napięcie jest tutaj tak minimalne, że, że aż mi smutno, Po prostu widzę losy tych bohaterów i nie odczuję wam nic, absolutnie nic. Tylko się wkurzam co trzy strony, bo właśnie brak subtelności, brak napięcia i milion głupot, olanie masy wątków. Do tego w ramach po prostu jednego tego ciągu komiksowego Mamy na przykład środkowy zeszyt szósty, gdzie pojawiają się te farmy jedzenia, które są oświetlane lampami UV. I jest to wytłumaczone w ten sposób, że przecież inaczej wampiry by tu nie weszły, bo przecież światło słoneczne je razi, a światło UV, które symuluje światło słoneczne, nic im nie robi. Dwa komiksy dalej, bohaterowie przy pomocy lamp UV odpędzają wampiry. No... No tak tak, tak, tak, tak, tak jest. Niestety, tak, niestety po prostu... taki głupotek jest pełno w tym komiksie. Tak, co, co stronę, co dwie, co trzy. I to wszystko prowadzi do tego epickiego finału, bo ten trzeci sezon komiksowy, to The Night Eternal, ta wieczna noc, to jest ostatni epizod ostatnia część tej naszej wielkiej trylogii i oczywiście musi dojść do wielkiej konfrontacji. My W tej części podcastu nie zdradzimy, kto zwycięży, ale powiedz mi dwie rzeczy. Po pierwsze poznajemy już taki absolutny, szczegółowy origin vampirów. bo w poprzednich tomach po prostu dowiedzieliśmy się, że wampiry mają swoje jakieś miejsce pochodzenia, że zostali zasiani, tak było mówione w drugim sezonie, gdzieś na ziemi w kilku miejscach i w ten sposób powstało tych pierwszych chyba siedem pradawnych wampirów żeby je zniszczyć trzeba wysadzić elektrownię atomową w miejscu, w którym taki wampir został zasiany i wtedy znika ten wampir oraz wszystkie jego dzieci, umierają po prostu, zamieniają się w proch teraz postaliśmy szczegółowy origin i druga sprawa, oprócz tego jak ci się podoba właśnie ta geneza jak ci się podoba finał, ostateczne starcie więc tak, nie wiem czy ty w końcu to umieściłeś w tym podcaście od drugiego sezonu w strefie spoilerowej jak tam sobie troszkę zaspoilerowałem początek tego trzeciego sezonu i stwierdziłem, że ale super, to te wampiry będą z kosmosu i to ma poszło, sens, poszło. Nie? że to jest jakaś, jakaś taka alternatywna rzeczywistość, że to są obcy i UFO, a potem zacząłem teraz czytać ten trzeci sezon i się okazało, że no nie, że tak bardzo się pomyliłem. I, i żałuję, Ojej. że się pomyliłem <grym> bardzo żałuję, że się pomyliłem wolałbym, wolałbym, żeby to było tak jak ja powiedziałem, że one faktycznie są z kosmosu i że to jest faktycznie jakaś zaraza i ich origin, który pewnie przytoczymy za moment w strefie spoilerowej <grym> bardzo, bardzo mi się nie podobał i w sumie też nie był do końca potrzebny żeby go pokazać, bo tylko jeszcze bardziej wszystko zepsuł a nic tak właściwie nie wniósł do tej historii, mhm Chociaż no tłumaczy w sumie, gdyby nie ten origin, to też by nie było tej sceny na samym końcu, która pozostaje niewyjaśniona i musimy się domyślać, o której też pewnie powiemy później, jak już jest finałowy pojedynek, który też mi się nie podobał i uważam, że Rozwiązali to w bardzo szybki i łatwy i sposób, taki wygodny dla scenarzysty, żeby to po prostu zakończyć i zamknąć, bo gdyby była taka sytuacja naprawdę, to nie wierzę, żeby on jako ojciec zrobił to, co zrobił, mhm. ale o tym powiemy znaczy... za chwilę. No to ja ci powiem, że Origin jest moim zdaniem absurdalny, zwłaszcza, że Origin został wyczytany z magicznej księgi o Ilusy do do Lumen, bo z Lumen. I to już w ogóle się w tym momencie nie trzyma kupy ani odrobinę. W ogóle ta książka nie ma sensu. Cała ta książka nie ma sensu. Kto ją w ogóle napisał? Skąd ona się wzięła? Po co ona jest? Pierwsze newsy według Setrakiana to Mezopotamia, starożytna Mezopotamia. A potem wędrowała przecież od dworu do dworu, tam jakiś Włoch ją Skąd ludzie w starożytnej Mezopotamii wiedzieli o tym wszystkim, co się działo, powiedzmy... Bo ludzie w starożytnej we... Mezopotamii znali Biblię, ale... A, do tego aha, za no tak. Tak, <laughs> tak, to ma sens. W każdym razie zakończenie jest przeabsurdalne, jest ultra głupie, a jeszcze po drodze jest jedna tak debilna scena, że ja w tym momencie, przepraszam, ale naprawdę ja stwierdziłem, że boże, robię sobie przerwę, zacząłem pisać. Czy scena z łódką? Y nie, jeszcze scena w więzieniu ze światłem. Ja ci powiem, co ja myślałem o tym momencie za chwilę. Bo po prostu no zobaczyłem, co się stało w więzieniu, to aż napisałem do Mando i do Jarego Jesus, to jest gorsze od podkopułą. To jest głupsze od podkopułą. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest głupsze. Potem się okazało, że się myliłem co do tej sceny, ale nadal podtrzymuję, że to jest przeidiotyczne. A finał jest tak bzdurny, jest tak głupi, jest tak bezsensowny i do tego tak nie pasuje do tej mrocznej, apokaliptycznej wizji, że ja jestem załamany. Jestem po prostu przerażony tym, jak można było to tak mocno spapiać. A powtórzmy, że Cały czas twórcy są ci sami. Autorami historii tej głównej są Guillermo Model Toro i Chuck Hogan. Oni napisali najpierw trzy powieści. Scenariusz do komiksu przygotował David LaFam, Rysunki Mike Huddleston, a kolor potem nałożył Dan Jackson. I tak jak mówiliśmy, że w drugim sezonie te rysunki się totalnie zepsuły, zresztą kolorystyka w sumie też, tak teraz może jest minimalnie lepiej, ale moim zdaniem też po prostu to wygląda słabo. Mamy jednolite tła, jakieś minimum detali, grube kontury. Bohaterowie są podobni do niczego i nikogo. Oni w ogóle nie przypominają też swoich dotychczasowych wizerunków. Nora wygląda na niektórych kadrach jak jakaś po prostu wielka postawna baba. Jeszcze jest skontrastowana z Wasilim, który powinien być właśnie tym ogromnym gościem, a Nora jest prawie, że jego wyglądu, wzrostu szerokości i tak dalej. Zresztą są takie kadry, gdzie ja naprawdę nie odróżniam bohaterów. Ja nie wiem, kto tam stoi znowu. No ja myślę, że troszkę przesadzasz w tym momencie. Ja nie miałem problemu z odróżnianiem bohaterów. Jedynie jak ale się... Ale na początku, gdy jeszcze właśnie nie wiesz co i jak, no i masz tego też szefa, szefa Efa, który trochę tak jak Jana przypomina, bo właśnie jest rysowany jak jakiś taki starzec. No właśnie jak się pojawia, to ja myślałem, że to jest ktoś z tej firmy, dla której te wampiry pracowały, ale rzekłowo nie pamiętam. Tak, Stoneheart, ale potem się okazało, że nie, zupełnie nie. Natomiast rozumiem pomysł i zamysł, że oni chcieli pokazać, że faktycznie minęły te dwa lata i te postacie wyglądają inaczej, dlatego F ma brodę, dłuższe włosy i że się tak zapuścił. No ale, ale, ale no nie. Nie, nie, nie. To wszystko wygląda naprawdę średnio. Są kadry, które wyglądają naprawdę ładnie narysowane, ale... W czasem... Ale to są pojedyncze kadry. Pojedyncze, tak. Tak jakby on faktycznie usiadł, ten rysownik się postarał, żeby, żeby to ładnie wyglądało, bo ma jakiś pomysł i on czuje ten kadr. A jak się coś dzieje i na przykład jest ta cała scena ucieczki Nory z matką przez miasto do metra na początku, no to tam nie ma jakiegoś ciekawego tła, nie ma ludzi za bardzo w tym metrze. Wszystko jest takie średnio narysowane, a najbardziej mnie denerwowało, że też coraz gorzej rysowane są te wampiry. Że mhm. coraz mniej takich detali, że coraz... Tak jakby on kopiował po prostu te wampiry i wklejał za każdym razem tego samego. A tak. już później jest na przykład taka scena na stacji benzynowej, gdzie nagle pojawia się dużo tych wampirów i one wyglądają wszystkie jak takie pijane i naćpane na tej stacji benzynowej. I tak się uśmiałem, jak to zobaczyłem. Tak, i jeszcze te wampiry mają jakieś takie dziwne ruchy, tak byśmy powiedzieli, takie kocie ruchy, jakby kogoś podrywały, czy coś tak to biodrami właśnie. kręcą na tych kadrach, tak dłonie dziwnie podnoszą do góry. Tak bardzo to jakieś... dziwnie to wygląda. W ogóle nie potwornie, tylko tak wręcz właśnie jak, jak parodia jakiejś, nie wiem, celebrity show tak, ale powiem ci też, że problem miałem ze scenami walki. To, że oni nagle przez te dwa lata zostali super wojownikami, którzy mają zwinność pantery i każdy z nich umie machać mieczem i są szybsi od tych wampirów w ogóle, jakim cudem i jak, no nieważne. Ale w momencie, jak tych wampirów jest, nie wiem, 20 dookoła i one wszystkie rzucają tymi mackami i potem ten bohater musi w jakiejś dziwnej pozie się w wykręcić tak, żeby te macki go nie dotknęły i ten rysownik to tam próbuje zilustrować, żeby to jakoś wyglądało i miało sens to, to niestety nie, nie wychodzi mu to do końca. Tak, to ale nie to ma to jest, sensu. To jest wina scenariusza. Nie da się tego bo... zilustrować. No właśnie, bo jak bohaterów atakuje, ty powiedziesz 20, tam na niektórych kadrach to to wygląda tak, jakby ich tam miało być setki, a pod koniec to tam, już nawet no, tysiące. Na stacji benzynowej to tak, no, na stacji benzynowej to ich tam z tysiąc otoczyło. Ale w więzieniu tak samo, przy, właściwie w więzieniu, no, w tym obozie koncentracyjnym takim wampirzym. Ale tak. też że zauważ, zauważ, że taki bardzo wygodny element, jak, jak uwolnić ich, a spuśćmy ogień z niego ale to za chwilę właśnie musimy o tym pogadać, bo to jest bardzo istotna kwestia, w każdym razie nie, ja jestem na nie nie podoba mi się tak samo, wkurza mnie to, że tutaj mamy masę scen, gdy oni po prostu ze sobą rozmawiają, gdzieś nagle się spotykają i jest jakiś dialog i po prostu mamy twarz jedną, drugą, trzecią na różnych jednobarwnych tłach, po prostu nie wiem, mamy Efa na żółtym po chwili Wasiliego i, nie wiem, Norę na niebieskim, po chwili Gusa na zielonym i te tła są po prostu jakieś takie, jak gdyby zmieszany jest ten kolor bazowy z szarym, są takie lekko stalowe, brudne, coś takiego, ale to, to, to wygląda właśnie tak, jakby się komuś nie chciało po prostu nawet tej ściany głupiej narysować, jakieś szafki w tle czy coś, tylko walimy tło, tło, tło, tło i czasami tak przez kilka stron mam wrażenie. nie to w ogóle graficznie nie kupiło, szczególnie. Wiesz co, to może być też taki problem, że ten komiks nie jest jakiś popularny. Serial niby jest popularny, bo jednak no trzy sezony i FX cały czas to promuje, z tego co tutaj mi opowiadasz i pokazujesz, no to raczej by trupa aż przez trzy sezony nie ciągnęli, więc chyba ktoś to musi oglądać. Ale mam wrażenie, że ani książka, ani komiks się jakoś za bardzo nie przyjęły i w sumie też bym nie miał serca do kontynuowania czegoś, czym się nie, pamiętaj, nie interesuje. Ale pamiętaj, że komiks był już puszczany równolegle z serialem ten, czyli już też na fali jego popularności powinien chociażby się jakoś tam sprzedawać. No, ale Więc to się nie, nie sprzedaje tak, najwidoczniej izniosł. chyba. Tak czy siak, nie mnie się to nie podoba i przy pierwszym sezonie właśnie chwaliliśmy przy The Strain grafiki okładkowe, taktykowe arty. Czy podobała o, się Mogę jeszcze jakaś coś okładka? powiedzieć? Chciałbym, chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do okładek, wtrącić, mhm. że Pierwszy sezon dla mnie był połączeniem właśnie takiej przygodówki z elementami horroru. Było spoko. Drugi sezon pominął już te elementy horroru, ale coś tam się działo, była tam jakaś przygoda w to wszystko, wpleciona jakiś taki cel, do którego dążyli. I mimo, że było strasznie głupie, to to przeczytałem, to jakoś mnie bardzo nie bolało. A tutaj nie ma ani elementów przygody, ani elementów horroru, ani nie ma też jakiegoś konkretnego celu, w sensie no wiadomo, no, pokonać wszystkie wampiry, tak? ale wszystko jest takie niejasne i źle zaprezentowane, że po prostu jak to czytałem, to cały czas miałem z tyłu głowy taką myśl, Boże Szymon, czemu ty mi każesz to czytać, po, po, co? po, po co my to robimy, nie, nie róbmy tego podcastu, powiedzmy wszystkim, że to jest złe. No, mm -hmm. tak, takie miałem przemyślenia. Ale, ale jeśli ktoś już przebrnął przez w sumie dwa sezony, no to już przebrnijcie przez trzeci nie, i Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. I skomentujcie i pośmiecie się z nami. Nie, nie, nie, ja Wam powiem za dwie minuty, czym się skończy, i tyle. I już nie będziecie musieli. Teraz powiedz okładka, tak czy Ci jakaś podobała? Okładka, która mi się podobała. Otóż już Ci mówię, okładka numer 7, Wampir w kasku. Ale to tak poważnie, bo wiesz, że to jest matka Gusa, która jest trzymana to... przez niego w piwnicy na łańcuchu, no wiem, a ten no kask przecież... na głowie... Czy... No Zmienię, wiem, ale to, no, to ja tutaj nie, nie chcę spoilować, no, że to jest matka Gusa, Aha. ale wiem, że to jest matka Gusa, ale wampir w kasku na okładce siódmej, wizualnie najładniejsza okładeczka moim zdaniem, to, że to nie ma sensu i w komiksie to w ogóle straszna głupota, że on ją tam trzyma w tym kasku i że w ogóle czemu ten kask ma szybkę, w ogóle kaski do ragby mają szybkę, przecież kaski do ragby są otwarte na dole, żeby tam mogli, no nieważne ale tak, dobra spoko, mój typ to jest trójka i ta sekcja jednak EFA, bo znaczy ona tylko nie urywa ale jest brudna, jest klimatyczna i gdyby to się pojawiło wcześniej albo gdyby to miało sens w komiksie, no to w ogóle byłoby super, jako to po prostu jest, taka grafika jest, tak, to jest mój drugi pik, no to spoko, tu się zgadzamy a cała reszta albo jest byle jaka moim zdaniem albo jest tragiczna, na przykład drugi zeszyt to jest zdjęcie mistrza w obcisłych spodniach, w którym to, jak gdyby gdyby to przyciąć, to to wygląda jak zdjęcie za przeproszeniem wampirzej, za przeproszeniem fajnej dupy. W jakichś obcisłych spodniach. A w sensie, i on też tak jakoś tymi biodrami tutaj wygina, a do tego mamy ten właśnie krzywy ryj z jakimiś kłakami wystającymi z niego, naszego mistrza i do tego wizerunek mistrza się zmienił. Już nie ma tego uciętego nosa i tych charakterystycznych wielkich uszu i tak dalej, tylko jest taki byle jaki. Jest po prostu zwyczajnym wampirem, tylko ma lepszą figurę. No. Ma jakieś trzy przetuszczone włosy wystające Takie z czubka głowy. Takie kołtuny, nie? Ja, nie włosy nawet. No, no. Nie, nie, nie wiadomo właściwie o co chodzi, ale Powiedz mi, bo na którejś okładce, już nie pamiętam numeru, ale któraś była tak bezsensowna, że oni stoją gdzieś w jakichś kanałach i po prostu to jest najnudniejsza okładka świata, że po prostu chyba... To jest F? Już nawet nie pamiętam. Po prostu Na jak... w pierwszym tomie F stoi z kanała chyba z Gusem czy z kimś tam, nie wiem. tak, tak ale, no ale to jest po prostu nudne. A my teraz mówimy o tych ciekawych. Czwarty zeszyt. W czwartym zeszycie masz Queen Lana jako albo mistrza w sumie jako rzymskiego legionistę? W ogóle, co to jest? Mamy, nie wiem, w dziesiątym zeszycie podpis jeszcze nowy rodzaj rodziny atomowej i mamy Kelly w tego ceblo, te mistrza i zakaz miną, która mówi zabijcie mnie, ja już nie chcę w tym występować <gry> ale to, wiesz co, to też zauważyłem, w poprzednich tych sezonach okładki w jakiś sposób ilustrowały to co się będzie działo i to co się dzieje ale nie spoilerowały a te wszystkie, mm -hmm. co do okładki, to są takie spoilery. Ten sam wybuch atomowy w XII, to jest tak wielki spoiler. Tak, mamy to w wybuch ogóle stan... atomowy w kształcie właśnie z grzybem atomowym w kształcie głowy strigoi, a na tle tego wybuchu dwa przyturające się kościotrupy. Jeden dorosły, a drugi jak gdyby jak młodego człowieka. No i domyślcie się, o co można chodzić. No. Tak samo okładka wcześniej, okładka jedenasta, gdzie są te pijane wampiry na stacji benzynowej, o których już już mówiłem. Tak wyglądają głupio i absurdalnie. No i w zeszycie jedenastym, jak się nie domyślacie, to bohaterowie pojawiają się na stacji benzynowej i zgadnijcie, kto ich atakuje na stacji benzynowej? O, dużo pijanych wampirów. Więc. No, tak, zero I to jest za taki niby suspensu. twist w historii, że oni tam są i nagle chcą uciec, a tu pół wampiry. No, tak, tak no to żadne, żadne zaskoczenie, bo już wiemy, że tam będą wampiry, bo widzieliśmy to na okładce, tak samo jak ta matka w kasku e, zeszytu siódmego, no to na zeszycie siódmym, no to nie wiemy, że to jest matka, no ale to potem się pojawia, tak, więc... więc y Troszkę. Nie, już wtedy wiemy, bo ona była wcześniej. Ona była A, wcześniej. Tomku. Była wcześniej, no dobrze, bo tak, no to, ja to była tak. wcześniej, no to tutaj odwołuję w takim ale razie. Ale wiemy, okładkę. że coś się z nią stanie, tak, no i że. Tak, I no, ona już jest tak. chyba na tym tak. W każdym razie, A to, to, to, w ogóle to, zero to też było przewidywalne, jakiegoś. że to, co on tam zrobi z tą matką, to zrobi to, co zrobi. Tak, tak. Chociaż nie powinien w ogóle tam chodzić. Nie, nieważne teraz. E, <laughs> no tak było strasznie. Tomku, pierwszy sezon oceniłeś na 6,5, ja na 7. Drugi oceniłeś na 4,5, ja na 3,5. Jak oceniasz trzeci? Ojej, z półtora? Góra 2? Nie, nie więcej. Dwa daje. Jeden i jedynkę. Nie, no tak z półtora za stronę wizualną. No, tak mo może nie, dwa. Nie, dla bo... mnie strona wizualna nie ma szału. To, że się trafią trzy kadry na 12 zeszytów komiksu no to sobie, no on, na ten wiesz, co 300-400 wcale... stron. On, bo styl graficzny się nie zmienił i ten styl graficzny cały czas mi się podoba, tylko te tła i detale troszkę mu pouciekały. co mi troszkę, troszkę No nie chcesz tak nie chcesz tak hejcić, bo nie chcę, żeby ten podcast też wyglądał tak, że dwóch gości przez godzinę narzeka nad wszystko, co jest złe w tym komiksie i też na wszystko się... nie na wszystko, co jest złe na wszystko. <śmiech> Staram się znaleźć jakieś pozytywne strony tego komiksu. No i wizualnie to nie jest najgorsza rzecz, jaką widziałem. Muszę obiektywnie przyznać, widziałem gorsz, gorzej narysowane komiksy. Oczywiście wszystkie miały lepszy scenariusz, ale były gorzej narysowane. No i też muszę przyznać, że tutaj było sporo akcji. Było sporo akcji. Dobrze, to jako sequel... Nie była ona ciekawa... 1 na 10, jako postacie 1 na 10, jako scenariusz 1 na 10, jako grafiki 3 na 10, jako finał 1 na 10 średnia wyjdzie? Ile? 1,2? To nadal jeden w moim przypadku. No dobrze, dobrze, dobrze. No niech będzie to 1,5 w takim razie. No. no tak, ty dajesz 2 a ja 1, to 1,5 wychodzi średnia. Tak, niech I, będzie tak. I... I to tyle w kwestii... A Podlicz teraz całość. Całego komiksu? No i podziel na trzy. To znaczy na sześć, bo są dwie moje, dwie twoje. Średnia ocena całego The Strain to o, w sumie to wysoko. 4 i 6. No to nieźle, to jestem zaskoczony. Jak 4 i 6, to widziałem dużo filmów, które oceniam na cztery i Pół, więc tak, w sumie to ale nie jest tak żywe no. Pierwszy sezon zawyżył ostro tą 7 <laughs> i 6 to, razie... to jest prawda, jakby, jakby wydali The Strain w Polsce teraz w tym momencie mam nadzieję, że już tego nie zrobią i że nikt nigdy nie trafi na ten komiks, ale jak, jakby się tak zdarzyło, to ten pierwszy kupię, ale następnych już nie <laughs> no, Znaczy ja teraz stwierdzę że nie kupię nawet pierwszego, bo nie, nie chcę tego wszystkiego wspierać, sorry za dużo się wycierpiałem <laughs> I, I zresztą przecież jesteś tego okrutne. nigdy w życiu więcej nie będziesz czytał. Nie wrócisz Okrutny do tego nigdy. Jesteś. A poza tym nie daj Boże, ktoś od ciebie to pożyczy i zobaczy, o, fajny ten pierwszy sezon, będzie chciał drugi przeczytać. A po drugim stwierdzić, jak już dwa przemęczyłem, to trzeci przeczytałem. Nie zrobię tego ludziom, nie. No dobrze, dobrze, więc nie, nie ma jakoś, znaczka jakości Necropolitan no, na tych komiksach. Nie, jest e, znak jakości trzymaj się na odległość 50 metrów. Znak biohazardu daję na ten komiks. Tak, kijem I nie tykaj. Samym, tak, nie tylko kijem. Skończymy. Strasza A propos, przepraszam, jeszcze, jeszcze tak Top zanim... Kup. Co? Co? chcę tutaj jeszcze powiedzieć, że zanim przejdziemy do strefy spoilerowej, bo może ktoś nie chce tego słuchać, to żeby was zaintrygować, to wyspa, na której urodził się główny zły wampir, jest w kształcie znaczku biohazard. Tak, i to ma związek z Bogiem. I Biblią. Znaczy, nie z Biblią, tak. ale A to za chwilę. Tak, tak. i więc może zostańcie też na strefę spoilerową tak przechodzimy do strefy spoilerowej zachęcamy wszystkich do pozostania, jeżeli już wytrwali się tę godzinę to co wam szkodzi New York City is in pain the feral, the foul, they drink and they drain listen to me the man of my word I've kept the faith but still live by the sword I drink the poison that have not died I've cut the heart out of my beloved bride. We will prevail with our own bloody plan. We will not perish. We will not fade. It began with an eclipse and will end with a blaze. Then, boom. You know what I'm saying? You feel me? Boom. Uwaga! Spoiler! I dobrze Tomku, jesteśmy w strefie spoilerowej i możemy w końcu ogłosić światu, jak doszło do wampirzy apokalipsy, skąd wzięli, się, wam, skąd wzięli się wampiry. Chcesz o tym opowiedzieć? Wiesz co? Może ty to lepiej zrób. Może dobrze, ty to lepiej zrób. No może ja, w ogóle ja jakoś... przypomnijmy Lumen. <laughs> Czym jest Lumen? Lumen to jest Magiczna księga, o której przypomniał sobie Setrakian w pierwszym zeszłym sezonu, drugiego. To było tak, że wampir, mistrz wampirzy, mistrz wygrał, w ogóle pokonał wszystkich, przeżył, rozpętuje się apokalipsa, nie ma już żadnej nadziei. Wtedy Setrakian mówi Lumen. Jest Lumen. Istnieje taka książka, z której chyba można odczytać, jak pokonać wampiry. Co z tego, że koleś całe życie badał? Wampiry nie pomyślał o tym, żeby wcześniej jakoś spróbować ją wykraść, zdobyć czy coś, czy jakieś odbitki, nie wiem, cokolwiek. Nie teraz nagle stwierdził, że tak, ta książka nam pomoże. No i tak sobie myślicie, no ale to teraz skąd wyciągnąć taką jedną książkę na cały świat? Otóż okazuje się, że dwie ulice dalej organizowana <grym> jest aukcja, licytacja i wystarczają lumen. Dosłownie dwie ulice od Lombardu. <grym zauwańcone> no, ale jest problem. Jest problem, kochani, bo książka kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt milionów. Tego nie wiem, bo wiecie, jest aukcja, licytacja, taka cena wywoławcza. Tam jest chyba 10 milionów albo i więcej. No Ojej. i co tu zrobić? No to okazuje się, że na licytację idzie ktoś z naszej ekipy, nie pamiętam czy sam Setrakian czy ktoś inny wysłany przez niego, ale jest tam też Eichhorst, czyli taki ultra hiperwampir, taki uberwampir wysłany przez mistrza właśnie by kupić lumen, bo mistrz też skumał. O, ta księga przez którą mogą mnie zabić tutaj jest na licytacji. No i Eichhorst zamiast wymagdować wszystkich, bo wiecie, na ulicach już trwa wampirza apokalipsa, to już tam był, nie wiem, to już było po tygodniu pierwszym, nawet po 10 dniach, więc w ogóle już tam tysiące ludzi zginęły, ale po co... Wy mordować ludzi na tej aukcji i po prostu wynieść księgę, nie, weźmiemy udział w licytacji. A w tym samym czasie F poszedł do Palmera, sprowokował go już nieważne jak, tak by odciął Eichhorstowi linię kredytową. <grym> Odciął IBA wampirowi linię kredytową, więc ten nie mógł dalej licytować. I w końcu Setrakian wlicytował książkę za tam 30 chyba kilka milionów i po prostu ją sobie wyniósł. W ogóle nie pamiętam skąd miał kasę. A od pradawnych wampirów. Pradawne wampiry wyłożyły kasę na książkę. 30 kilka milionów. No. Szymon, Szymon, geniusz scenariopisarstwa. Geniusz po prostu. W ogóle... Ja już nie mogę. Ja już płaczę po prostu. Ja, ja nie wiem w ogóle, co ja robię z moim życiem. Kurde, robicie ze swoim życiem, że nas słuchacie w tym momencie. I słuchajcie, i tak jak mówiłem, to jest książka, która po pierwsze informacje o niej sięgają starożytnej Mezopotamii. Później trafiła jakoś do Włoch, jakiś Włoch wywiózł ją do Francji, potem trafiła do Anglii, była na dworze Elżbiety II tak krążyła po świecie, teraz jest w Nowym Jorku, w rękach Setrakiana, no i jest problem. Setrakian nie umie jej odczytać. No i tak, czyta, czyta, czyta. nie umie odczytać. Poczekaj, bo jest coś takiego, co się nazywa destrain.wikia.com. Mm -hmm. gdzie są wszystkie informacje na temat komiksu, serialu, filmów, książek. Ojej, tam jest dużo tych informacji. Jest cały artykuł o tej książce, gdzie są, nie wiem skąd oni to wzięli, nie mam pojęcia, jest, są wymiary tej książki. Jest napisane, ile ona ma stron. 489. W tym 20 kolorowych stron. W ogóle skąd oni to wiedzą? Jest napisane. <ıncarazilling> Jest napisane. Może w serialu to pada, nie wiem. Albo w książkę. Bo, mo może, no nie wiem. Może to są jakieś wymiary, wiesz, yy, em, takie podane przez ludzi, którzy stworzyli tą książkę jak na potrzeby rekwizytu, tak? Jest też, też napisane, można. że książka jest napisana po łacinie w opowieści. Właśnie, to jest istotne. Tak, że jest napisana po łacinie, a w serialu jest napisana po niemiecku. Ale <głos> słuchaj, bo okazuje się w problem komiksie... Nie tłumaczeniem przetłumaczeniem tego? Ale w komiksie też się okazuje, że to była łacina, bo pod koniec to pada nawet, że to jest starożytna łacina, a przepraszam, jaka jest nowożytna łacina? Nie ma przecież nowożytnej łacina, czy okej, okay, łacina też się trochę zmieniała, ale do jasnej nie cholery! To ale... była łacina, i on nie mógł tego odczytać. I potem przez dwa lata Wasili Fett jeździł po świecie. W ogóle jak mi Jak on jeździł? On łódką przepłynął ze Stanów do Portugalii, a potem do Finlandii, do jasnej cholery, ale I nie tego nie mógł znać. Nie mógł że Tak, po wszystkich nie jeździł i nie spotkał nikogo, kto umie odczytać łacinę. I w ogóle no. setrakian patrzył na nią i mówił, że to jest jakiś starożytny język i nie skumał, że to jest łacina. No jak może? Ja bym skumał. Mnie... Też bym nie skumał. Wiem, jeden no z łaciny na studiach. Ja, ja... Masakra nie jakaś. Wiem. I w ogóle księga no. napisana łaciną z mezopotami, to też... Na glinianych ale... tabliczkach. To też jest ważne, tak, bo tutaj czy, czytam na Wikipedii, ale... że to są gliniane to tabliczki Ona z mezopotami. opowiada. Ta księga opowiada o losach, właśnie, znaczy o losach, o originie tych piadawnych wampirów, między innymi, w tym tego naszego mistrza. I to jest bardzo istotne, bo, żeby, tak jak mówiliśmy, żeby zniszczyć piadawnego wampira, trzeba wysadzić bombą atomową. W ogóle też fajnie, że jak wampiry powstawały, to ktoś by myślił, że żeby się ich pozbyć, to trzeba atomówką pierdolić w ziemię. Co to się dzieje? Ja już nie mogę. I dowiadujemy się, że nasz mistrz narodził się 28 wieków, czyli 2800 lat przed naszą erą, przed Chrystusem w Ameryce Północnej, Oj, ale zapomniał, gdzie się narodził. I potem dowiadujemy się, że się narodził na wyspie, a wampiry nie mogą przekraczać wody. To jest ten wyspy. on tam z głodu powinien zdechnąć. Wiesz, <gry> ale ta wyspa to ile miała? 5 metrów na 5 Przepraszam, co ktoś tam przyjechał. To nie była przyjęła? duża wyspa, to była wyspa Siema z jednym mistrzu. drzewem. Siema płyniemy. płyniemy w podróż. No, więc absurd, idiotyzm, masakra, ale jakoś się tam wydostał, a w ogóle to jeszcze tak jak narodził się mistrz, ale to za chwilę ktoś wdepnął właśnie w takiego robaczka wyrastającego z ziemi. Jakiś indianin podpłynął swoim tym kanu i wdepnął w to i, i się zaraził I tak powstał mistrz. Ale w ogóle byliśmy przekonani, tak, skąd się wziął ten korzenek, byliśmy przekonani, że to są jakieś robaczki, a to chyba nawet nie są robaczki, tylko jakaś taka wijąca się maść, przynajmniej tak zaprezentował to ten komiks, tak, bo to jest korzeń, jak gdyby, tak, z tego, korzeń z czegoś, to też jest slajd, w sensie, ja to genialnie. My wiemy z czego, ale aż mi to nie chce przejść przez usta. Tak, w sensie, bo za chwilę do tego, bo teraz dalej do księgi. Mm -hmm. e, okazuje się, że Quinlan umieją przeczytać. No w sumie... I, i czyta. Był Tylko centurionem w Rzymie, więc zna łacinę. Ma sens. <śmiech> Queenland był y, jak gdyby niechcianym synem mistrza, bo ten mistrz potem jakoś y, z Eskimosami sobie żył, potem znowu przybył do Europy i w Rzymie tam był asystentem Kaliguli. Tak, tak było, I, tylko wytłumacz i, mi, jak i, on z Ameryki Północnej, czy Południowej nawet, przeniósł się do Eskimosów a i, potem siedział do Rzymu. Tam, i potem do Rzymu i on tam siedział na górze i czekał, aż jacyś Eskimosi przyjdą i powiedzą mu, że hej, masz tutaj nasz kajak, płyń na południe, tam są ludzie. I to oni muszą z to, nimi płynąć w ogóle, nie? Tak, to on, to on sam nie, nie może. Wiedział, no to przecież on był tym Indianinem wcześniej, to on nie wiedział, że ludzie istnieją. Nie no. ja wiem, ja nie rozumiem. Nagle nagle on się teleportuje z Ameryki Północnej. No. Gdzieś tam. Jest na biegu. asystentem kaliguli. W ogóle fajne jest to, gdy się wprowadza postacie historyczne do komiksu, ale to jest tak od czapy. I w tym czasie on sobie zjada dziewicę tam raz w tygodniu dostaje kilka dziewic i okazuje się, że jedna Siedem. z tych dziewic była w 7. Chyba jest okay. powiedziane, że siedem. No tak, -konkretnie dziewica dziennie, zdrowa dieta, dosyć białka nie, i wszystkiego. I ta dziewica była w ciąży i ktoś nie, nie zauważył. że dziewica była w ciąży. Może to była Mary, Nie, przepraszam. Ja bym się nie zdziwił, wiesz, ja bym się nie zdziwił, bo tam jest dużo właśnie takich mistycznych, półbiblijnych motywów, które oni tam próbują tak. wpleść nie, totalnie tak, niepotrzebnie. Właśnie dziewica w ciąży. Da fuck. I on ją zaraża tym swoim pasożytem, a ona mu ucieka, bo akurat w tym momencie tam był zamach na kaligulę, on musi wyjść, ta dziewica sobie wychodzi, jak gdyby nigdy nic, bo co tam zakrwawiona w ogóle cała kobieta w ciąży ucieka i ona urodziła właśnie Queen Lana, czyli takie dziecko z człowieka, właśnie dwójki ludzi, ale z elementami no, zarażone już, tak? Czyli jak gdyby poczęte jeszcze przez człowieka, ale urodzone już przez wampirzyce. I taki totalny miks po prostu wstrząśnięte, zmieszane i nie wiadomo co jeszcze. I rodzi się Queenland, czyli inteligentny wampir, który jest odporny niby na to, na co nie są odporne inne wampiry. Czyli właśnie na słońce, znaczy, czyli słońce mu nie przeszkadza, może przekraczać wodę i... No i tyle. A i srebro chyba jeszcze nie jest mu straszne. Tak, może dotykać srebra. Mistrz chce zabić Queen Lana, ale Queenan mu ucieka. No i teraz Queenan w teraźniejszości czyta księgę. W ogóle czyta ją, rozumiecie? I co z tego, że on ją czyta? On niby czyta księgę, ale nie umie wyczytać cały czas tego originu mistrza. Więc odczapy. I gdy czyta księgę, to okazuje się, że w tej księdze jest przypowieść o Sodomie i przypowieść o żonie Lota. Mam to jakoś skomentować? Ma, masz rację, pojawia się takie coś, pojawia się takie coś, tak. I potem się dzieją jeszcze gorsze rzeczy. Uh -huh. I co się okazuje? Okazuje się, że Bóg widząc Sodomę, syła na nią anioły. Syła na nią anioły bodajże Ozriela, Michaela i Gabriela. I Ozriel jest zafascynowany tym, jaki chaos panuje w Sodomie. Po prostu wbija do bordelu i patrzy, co tam się dzieje i sobie myśli On nie jest zafascynowany początkowo. Nie, nie, nie. On jest właśnie zdegustowany, że co ci ludzie zostali stworzeni na właśnie podstawie Boga i jak to tak właśnie może być, że oni I są... I wpłynie te... w nich życiodajny, życiodajny płyn krew. Ale tak, ale on jest zdegustowany, ale jednocześnie chce zobaczyć więcej. To jest podkreślane, że on jest ciekawy, co tam jeszcze będzie. I tak wbija to tu, to tam. Też prawda. Też prawda. I w pewnym momencie stwierdza, że, znaczy odwala mu totalnie, dosłownie i stwierdza, że sobie wypije człowieka, nie, że wypije ten, że się inny płyn, bo, bo człowiek nie może mieć tego, że się innego płynu, on go chce teraz. Wypija krew człowieka, wyrastają mu oczy na anielskich skrzydłach no i wtedy podchodzi do niego archanioł Michael i mówi, O Zrelu, co ty odwalasz? No i wtedy Ozreel w Wsysa się w Michaela, wypija Michaela, a w krwi aniołów płynie srebro. Nie krew, tylko srebro. I w tym momencie Gabriel patrzy, o Zrielu, co ty wyrabiasz? Ale Gabriel był sprytniejszy od Michaela. I ucieka, przyzywa Gabriela. Może przyzywa Rafaela. I Rafael wtedy z, ze słonecznym łukiem strzela w Ozriela i przybija go do ściany, a następnie przy, ściąga resztę ekipy i siedmiu archaniołów rozrywa Ozriela na siedem części. I te części rozrzuca po ziemi, po całej ziemi. One zarastają ziemią albo tam gdzieś są w wodzie, i porastają właśnie tam różnymi warstwami gleby, etc. I zapuszczają właśnie korzenie w postaci tych takich jak gdyby zaczątków robaczków. I potem każdy, kto jako pierwszy wdepnie w takiego robaczka, zamienia się w pradawnego wampira. I teraz mamy wyjaśnienie całej tej mitologii i wyjaśnienie funkcjonowania wampirów. Bo tak, dlaczego boją się słońca? Bo słońce jest boskim obliczem na ziemi, a zostały przeklęte przez Boga. Dlaczego nie cierpią srebra? Bo srebro jest krwią archaniołów. I teraz, właśnie przez to, że wyssał Ozreal najpierw Michaela, to teraz ma wstręt do srebra, bo to, to sprowadziło na niego ten ostateczny koniec. Dlaczego piją krew? No bo właśnie wszystko zaczęło się od wypicia krwi człowieka. A dlaczego nie mogą przekraczać wody? Bo ta strzała Rafaela symbolicznie przybija ich ciało do ziemi. Tada! I teraz, cudownie, cudownie. I teraz. Wyobrażam sobie tego scenarzystę, który tam sobie siedzi gdzieś w domu, napisał sobie to wszystko i tak sobie myśli, ale to wymyśliłem. Ale to jest genialne. Ale po prostu wszystkim się to spodoba. Jeszcze nikt nie wymyślił takiej origin story dla wampirów. Wszyscy się zachwycą. No przykro mi, ale to jest głupie. To jest idiotyczne. I jeszcze, przecież to właśnie wplecenie tego w biblijną historię i do tego wmawianie nam, że to właśnie jest historia, która jest znana tam nie wiadomo o skąd, z Mezopotami, i, i że to jest w tej księdze tutaj i że to jest napisane po łacinie i że nikt tego nie umie odcyfrować. Tam są do tego obrazki niby, nie? Bo to niby jest tak, że my widzimy obrazki z tej księgi i w ogóle po samych obrazkach można skumać, że to jest właśnie historia Sodomy i żony Lota, a, a oni co, gapili się na to przez dwa tygodnie, przez dwa lata? No, skoro ża żaden z nich w życiu nie widział łaci to też żaden z nich w życiu nie czytał przypowieści biblijnych. No, no ale to, to nie wiem, no, z popkultury czy coś. Może, nie wiem, Scenarzysta, wiesz, pierwszy raz się spotkał z tym rok temu i stwierdził: Wow, ale to jest genialne, użyję ale tego fajną mojej... historii fajna historia. Użyję tego w moim komiksie jako origin story do wampirów. O, i muszę w jakimś pradawnym języku napisać książkę, w której będzie opisane to wszystko. Jakie są stare języki? Google, old languages, latin, ok, git, to będzie po łacinie. <grym> I jeszcze jakby tego było mało, to potem mistrz, który jest, jak gdyby, mistrz pochodzi od anioła, tak? Archanioła, jak gdyby. A archanioł, no, pochodzi od Boga. Twierdzi, że wszystkie religie świata to wymysły stworzone, by manipulować masami. I tak w ogóle... Co? W sumie w tej historii istnienie wampirów jest dowodem na istnienie Boga, więc... Dokładnie tak. Epic. I słuchajcie, mamy tę księgę i w niej są mapy w ogóle. I są mapy, ale oni nie mogą dalej porównać tego z Atlasem czy coś. Tak, nie ma żadnego mapnika, gdzie to można porównać. Natomiast ta książka też jest słabo narysowana, bo ja przez dość długi czas, za każdym razem, jak oni pokazywali tą książkę otwartą, to tam widziałem takie kółko ze strzałką. Nie wiem, czy ty też to widziałeś. Tak. I myślałem, że to coś pokazuje, a to nic nie pokazuje, to tam po prostu jest. Tak, tak Ale stoją, potem ale... to znika, bo tam to, ten, ten punkt, gdzie jest to kółko, to on w trzech różnych kadrach, tam jest albo znak biohazardu, albo tam jest jakiś napis, albo jest to kółko. Albo chyba jeszcze coś innego. Może nawet są cztery warianty. Tak, no to jest nieko niekonsekwentne, ale to kółko ze strzałką do dołu. Cieszę się, że też to zauważyłeś. No i właśnie pamiętajcie, tam jest mapa i tam jest jakiś znak, na który właśnie zwracamy uwagę. a On jest pokazany w kadrze. Nikt w ogóle nie zwraca, niego uwagi w jest przedstawionym. Oni czytają cały czas tę samą stronę i nie widzą tego znaku i mają mapę. I nie porównują jej z innymi mapami, ale można pomyśleć, to jest mapa, która odnosi się do czasów prehistorycznych, więc może yy, będzie trudno ją porównaj ze współczesnymi mapami. Gdy już dochodzi co do czego, to jakiś miejscowy w ogóle chłopak, czy znaczy chłopak, jakiś facet w ogóle miejscowy stwierdza, no mamy taką wyspę tu niedaleko, nie? W ogóle nie ma problemu nagle. Ale nie wybierajmy w przód. Teraz dojdźmy do tego, że księgę rzekomo ma odczytać F. Bo nagle wszyscy stwierdzają, że F jest wybrańcem. F jest takim Neo i że Setrakian mu zaufał. Setrakian tam kiedyś powiedział, że jak Setrakian umrze, to F będzie wiedział, co robić. A F tak Eee, no dobra, no to ja spróbuję. <głos> znaczy samo to, że on ma być tym wybrańcem i z jakiegoś powodu też mistrz stwierdził, że to jest godny nieprzeciwnik i stwierdził, że porwę jego żonę, zrobię z niej wampira i potem porwę jego dziecko, które potem wykorzystam do super niecnego planu, że wykorzystać to dziecko przeciwko własnemu ojcu, to będzie takie ultimate złe. Ej, no i... Tak było, ale tak. właściwie czemu, czemu F jest faktycznie tym godnym przeciwnikiem? Czy on ma coś, Bo... czego nie mają inni bohaterowie, prócz tego, że później dostaje jakąś randomową wizję, której nie wyjaśniają w żaden sposób? Właśnie nie i to też jest totalnie bez sensu, ale w tym miejscu znowu musimy zrobić retrospekcję. W drugim sezonie nagle o tym mówiliśmy w sprawie spoilerowej, bo to było epickie. Nagle na nie wiem 3-4 strony w jednym komiksie pojawia się stacja kosmiczna, międzyplanetarna stacja kosmiczna, a na niej Talia. Kobitka randomowa, nie wiadomo skąd dostaje newsy z Nowego Jorku przez jakieś tam intercom, wie, że pojawiły się wampiry i że prawdopodobnie wszystko zaczęło się w trakcie zaćmienia słońca, bo to był właśnie taki punkt wyjściowy w pierwszym sezonie i ona wtedy przyznaje, że śnił jej się anioł śmierci w kosmosie, że zasnęła na tej stacji międzyplanetarnej i śnił jej się anioł śmierci i jest taki kadr z takim właśnie wielkim aniołem śmierci i ty mówisz, że to właśnie wygląda epicko i stąd też były te nasze domysły że Prawda. zło będzie, znaczy wampiry będą kosmitami. No i okazuje się, że to nie był, ja się śmiałem, że to prawdopodobnie zostanie zlane totalnie, że po prostu scenarzysta, nie wiem, zdrolował czy coś, znaczy rysownik strolował. Mimo wszystko, wracają do tego, ale mimo wszystko i tak jest totalnie zlany ten motyw, bo chwilę, chwilę się nie, domyślałem, nie. że to, co się wydarzyło tam w tym więzieniu, to... to no domyślam się, że to jest stacja kosmiczna. Ale nie, właśnie, właśnie, bo słuchaj, bo powiedzmy, bo tutaj nagle pojawia się znowu ta stacja kosmiczna, ale w ogóle też w pierwszej chwili ja nawet nie skumem, że to jest ta sama stacja, bo tutaj nie jest napisane, że to jest tale, tylko jest stacja kosmiczna, jest jakaś laska i ona słyszy głos, znaczy ona gada z jakimś głosem, ale to jest tak narysowane, że nawet nie do końca wiadomo, który dymek jest jej, który jest tego głosu z zewnątrz, co jak, i jak, ale jak gdyby ona gadała z aniołem i ten anioł każe jej... No, puścić stację i... na Ziemię. Tak, ale właśnie... Przy czym stacją kosmiczną nie da się sterować tak, żeby ona spadła już na Ziemię. Ona już wiecznie tam będzie sobie latać i orbitować, więc nie bardzo wiem, jak ona to zrobiła. No chyba, że no, no nie wiem. Właśnie. Ale właśnie Chwila, to, to, to zaraz chyba strzelę face palma, bo potem mamy taką akcję, że Nora właśnie, Nora, która z matką przez dwa lata biegała po świecie, nie wiadomo w ogóle po co, ona biega tak w biały dzień po prostu, po tramwajach i pociągach, zamiast się gdzieś ukrywać, nagle zostaje złapana do obozu. Po tych dwóch latach nagle komik się zaczął puf, bierzemy ją do tego obozu, na farmę i będzie nam chodzić dzieci. Ale w ogóle dzieci. zobacz jak, jaka jest genialna, że no, muszę przewieźć matkę, Wszystkie wampiry mnie szukają. Jak to zrobię? Założę kaptur i przejdę z tą matką ulicą do metra i na pewno nikt mnie nie zauważy. Oczywiście, co się wydarzyło? Pierwsza minuta, jak usiadła już w metrze, kto się zauważył? Geniusz. Tak, i pani Nora y, Martinez, bie, y, proszę z nami. W ogóle y, y. I F, który już jest na nią zły, bo zdradza go z Wasilim, stwierdza, że no trzeba ją jednak odbić i wbija właśnie z ekipą Gusa, z jakimiś gangsterami w ogóle, jakieś randomowe gangstery, że się tak brzydko wyrażę, dobiły do Gusa i po prostu razem z nim i z Wasilim i z F teraz wbijają do tego obozu, więzienia, jak zwał, tak zwał i tam są tysiące wampirów znowu. Oni są otoczeni. Tam, to znaczy przede wszystkim chodzi o f -a. w danym momencie. F jest otoczony przez wampiry, bo reszta odbija norę. Akcja ultra głupia, bo oni nie mieli bladego pojęcia, gdzie dokładnie szukać nory. Oni nawet strzelili w ogóle, że ona jest w tym obozie, bo ona mogła być w dowolnym innym, ale uznają, że to jest najbliżej, więc będzie w tym pewnie. Wbijają od razu wiedzą do którego pomieszczenia iść od razu, odbijają norę, a F jest otoczony. I wszystko wskazuje na to, że F w końcu umrze. I my sobie myślimy o no, w końcu coś się dzieje. I w tym momencie z nieba, znaczy widzimy kadr, na którym jak gdyby pojawia się masa ognia z nieba, i wszystkie wampiry płoną. I co ty pomyślałeś w tym momencie? Bo ja pomyślałem, że ta stacja spadła. W tym miejscu dokładnie przed Fem. Taka stacja kosmiczna spadła sobie z kosmosu dokładnie w tej sekundzie tuż przed FM, bo Anioł powiedział Tali, żeby opuściła stację. Wiesz co, ja początkowo myślałem, że... Bo to jest tak narysowane, że nie wiadomo, co tam się dzieje. Nagle wszystko wybucha przed nimi i stwierdzają okej, wybuchło, dobra, idziemy stąd. U uratowało nas git. Ale ja się tak zastanawiam i tak przez moment myślałem, że może ktoś wystrzelił w te wampirę jakąś racą z bazuki ktoś strzelił. I tak myślę, myślę, nie, no to jest zbyt głupie, żeby ta stacja kosmiczna spadła i że... To spaliła się w atmosferze, czy jakiś odłamek tej stacji kosmicznej spadła akurat przed nimi. No, no jak, jak uważasz, spadło to, to akurat tam? Czy nie? właśnie wiesz co, bo ja sobie potem pomyślałem, że może ta stacja po prostu coś zrobiła, że, że ta atmosfera się oczyściła w tym miejscu, ale wychodzi na to, że nie. Ona naprawdę tam spadła i to jest głupsze od podkopułą. To jest najgłupsza rzecz, jaką w życiu gdziekolwiek czytałem. Wiesz co, może tak być, że ta atmosfera się oczyściła, jak ta, ta, ta, ta a stacja kosmiczna się spaliła w atmosferze nad nimi. I bo tam w chyba... tym jednym miejscu i mamy taką dziurę na czarnym niebie po prostu, Tak, bo tam, Słońce, bo tam chyba tak? jest nawet po powiedziane, że właśnie promienie słoneczne tam wpadają na te wampiry. Ale też jestem przekonany, tak. że tam widać też jakiś wybuch, że jakiś odłamek musiał spaść. To jest w ogóle strasznie no głupi motyw. Tak... I rozumiecie, Anioł powiedział Tali, która sobie jako po prostu jedna, jedyna, na te, przez te dwa lata w ogóle sobie żyła na tej stacji, bez nikogo, bez niczego. I bez jedzenia, I dlatego stwierdziła... jest wychudzona, jest wychudzona i to... szalona, ale cały czas czeka przez te dwa lata i boska siła ją odżywia cały czas i wytrwała w jakiś dziwny sposób. I to jest tam napisane w ten sposób. I ona spuszcza stację, międzyplanetarną stację kosmiczną. I, i ona wybucha tuż przed f F nawet nie jest zadraśnięty. Wybuchła przed nim międzyplanetarna stacja kosmiczna, to jasne ich kolery. A... Nie no, odłamek, no odłamek. Ale, no. ale wszystkie wampiry wybiło po prostu, nagle. Tysiące wampirów padły, F stoi. O! A, a reszta podbiega. O, Cud! Tak, to, to jest ich reakcja. Cud, git, uratowało nas, idziemy stąd. Tak, tak. Totalnie wywalone na to, że coś tam wybuchło nagle przed nimi. Nie, nie myślą, czy to jest jakaś faktycznie znak od Boga czy coś, tylko okej, okay, wybuchło. Ale nie, właśnie oni stwierdzają w związku z tym też, że F jest Neo. Bo skoro tam był taki cud w więzieniu, to oni do tego wracają po tym, że pamiętacie coś wydarzyło w więzieniu. No pamiętamy, no to F może jednak może to odczytać, ale F nam w ogóle nie pomaga w tym sezonie, ale może to odczyta. No dobra, ale jak tego nie odczyta, to co robimy, Jaki jest plan główny? Ale to też Queenland troszkę forsuje tą taką narrację, że może jednak F jest istotny. I oni Potem w pewnym też, momencie zaczynają mu tam tak, zaczynają mu tam wierzyć. Ale że, powiedz, no, no, okay. jaki jest główny plan? Co chcą zrobić? Bo nie znają tego miejsca originu, więc co chcą zrobić? Co chcą zrobić? Co ma nie? Wasili w torbie sportowej? <laughs> Właśnie, rozmiary tego, co on ma w torbie sportowej, zmieniają się cały czas. Z jakiegoś dziwnego Ale powodu. Co ma? ma bombę atomową. Co ma? To to proszę. <laughs> ma bombę atomową. A i czemu mnie do tego zmusza? Wasili Fed który jeździł po całym świecie szukając choć jednej jednostki, która znała łacinę, nie znalazł tej jednostki, znalazł za to bombę atomową, ale bez detonatora. I tam jest powiedziane na jednym z kadrów, że w tym świecie łatwiej zdobyć bombę atomową niż detonator. Ja tak wtedy, co... No, więc on tą beczką przewozi sobie tą bombę atomową, bo bomba atomowa oczywiście jest rozmiarów beczki i w jakiś sposób spakowano w beczkę tak. i pytałem się go, Wasili, czego nie masz do tej bomby? Nie masz pewnie plutonu, a on mówi, nie, pluton to na luzie dostałem tutaj od kogoś tam, nie mam detonatora. A tak, stary, to możesz sobie sam stworzyć detonator, to nie jest takie trudne. To są jakieś trzy kabelki, pudełko, ja bym w to uwierzył, że ty sobie to zmajstrowałeś gdzieś u jakiegoś Ciecia no skoro nawet koleś w piwnicy. w ogóle jest w stanie uzbroić tę bombę, no to naprawdę... Ale, ale i właśnie oni stwierdzają, znaczy Gus, Gus, który był świetną postacią w pierwszym sezonie, w drugiej stał się wulgarną. Wy pamiętacie te cytaty, tak? Gus, nie wierzysz w Biblię? Co kurwa? Co powiedziałeś, że kurwa w Biblię nie wierzę? No. No. no to z tego takiego już jakiegoś porąbańca teraz stał się takim w ogóle jakimś elomafiozą. On ma tutaj tę swoją ekipę, właśnie zmienił się, dojrzał po prostu tutaj. Jest jakiś taki właśnie znagwany strasznie, choleryczny, po prostu co chwilę chce kogoś zabijać. Efa to by w ogóle zabił, co, co, co nowy zeszyt, to on go chce zabić. Jeszcze trzyma swoją matkę w kasku właśnie, wampirzą matkę. W ogóle... Przecież on ją zostawił jakoś na samym początku, a teraz co? Odnalazł swoją matkę pośród tysięcy wampirów i zamknął ją w piwnicy, w kasku. I żywi ją tylko swoją własną krwią. Tak, i sobie tnie co dwa dni przed ramię i karmi ją krwią. Boże, jakie to było głupie. W ogóle gus zrobił się głupi i w ogóle odszedł od tego. W ogóle wampirzy słod został rozwalony oczywiście całkowicie, tylko ten Queenland przeżył. Nie jestem w ogóle fanem wątku latynoskiego w tym komiksie. On był fajny na początku, teraz jest tragiczny i teraz co się dzieje? No i wiecie, oni mają dwa plany. Albo F odczyta księgę i zawiozą bombę na ten Origin Place, na tę wyspę pochodzenia mistrza albo też jak to ujął Gus wsadzimy bombę, wsadzimy mistrzowi bombę w dupę i go wysadzimy. Yy, świetny plan w ogóle. <głos> Powodzenia. Świetny plan, świetny no i... plan. Ale najgorsze jest to w tym komiksie, że mistrz, który może być wszędzie momentalnie, bo widzi wszystko w, w, przez oczy każdego wampira. Bardzo boi się tego planu. Boi się. A w i... ogóle zamiast ich zabić w dowolnym momencie przez te dwa lata, czy cały ten trzeci sezon, czy w ogóle kiedykolwiek, to on tak się czai na nich. knuje jakiś swój wielki plan też. Wystarczyło ich zabić. W dowolnym momencie napaść ich właśnie tysiącem wampirów czy coś. Przecież Norę wystarczyło zabić w tym. Zwłaszcza, że on na przykład wie, gdzie są ci wszyscy latynosi, no bo przecież był w stanie dostać się do matki, tak, w jakiś sposób, że potem rozmawiał z FM przez matkę i w sumie potem chyba te wampiry tam wpadają, nie? Tak, ale oni twierdzą, że Guz, ale Guz założył mu kask i <śmiech> nie widzi teraz, rozumiesz? On, on może się porozumiewać z nimi, ale nie widzi, dlatego on nie dojdzie do tego, w której to jest piwnicy. Nie mają GPS-a, nie, nie wie gdzie to jest. No dobrze. A on oczywiście jakby zdjęli ten kask i by zobaczył, że to jest piwnica jakaś, to od razu by wiedział, gdzie to jest, nie? Bo to tak. po piwnicy by poznał po prostu lokalizację. Tak, I, tak by było. I, I nagle, wiecie, mamy ten krytyczny już moment, tak zbliża się ta ostateczna konfrontacja i co się dzieje? F ma wizję. Wizja całe jest od czapy, nie warto jej nawet stresztać. Kończy się tym, że F dostrzega na mapie w jednym miejscu znak biohazardu. Zgadza się. A jak pamiętacie z drugiego sezonu, znak biohazardu pojawiał się malowany przez bezdomnych lub wampiry w podziemiach World Trade Center i to był tajemniczy znak, bo... <śmiech> <śmiech> to przez gardło przechodzi wszystko powiedz, co tutaj się dzieje. Bo jak to ujął Setrakian, symbole istnieją dłużej niż ludzkość. To znak od Boga. No i właśnie okazuje się, że Bóg stworzył wyspę w kształcie biohazardu i to... I dał nam właśnie ten symbol. W takim kształcie została stworzona wyspa, na której narodził się nasz mistrz. No to już wiedzą, że to jest wyspa w kształcie biohazardu, ale tak naprawdę dalej nic nie wiedzą, bo nie wiedzą jak się tam dostać. Ale stwierdzają, że to na pewno jest tu gdzieś niedaleko i chcą wbić właśnie do portu. To, to, to nie ma w tym żadnej większej logiki, no i zaczyna się wielka akcja. Po drodze wpijają na stację benzynową, po paliwko. Oczywiście po dwóch latach cały czas dyspenser jest czynny, paliwo jest na miejscu. I na miejscu pojawiają się znowu... No bo tam jest przecież powiedziane, że świat się aż tak bardzo nie zmienił, że pociągi przyjeżdżają na czas, no to stacja benzynowa to w pewnie No Jest kto działa. tymi pociągami jeździ i w ogóle, jak tam <laughs> no ludzi nie i ma przecież jak to kto, się. no. Główna bohaterka przewożąc swoją matkę z miejsca na miejsce, tak żeby nikt jej nie zauważył. Natomiast wiesz, co teraz hmm. zrobiłem? Wszedłem sobie na Wikipedię, żeby sprawdzić, ile mi zajmie wygooglanie, kto wymyślił znak biohazard i zajęło mi to 3 sekundy. Więc no, good wymyślił, no, no. Przepraszam! No tak, no nie, nie potrzebuję sprawdzałem w ogóle. Po, po, po co ja sprawdzam takich głupot w internecie, skoro to Bóg wymyślił wszystkie symbole, zanim one jeszcze powstały? Na przykład logo Pokémon Go też wymyślił Bóg, bo przecież to jest symbol, który istnieje od zalania dziejów. No bo pierwszy Pokémon na wyspie, się chodzi o ja razie już wiem, że to jest ta wyspa, na stacji benzynowej jest wielki atak wampirów, no i co się dzieje? Rzucają granatem w stację benzynową, im się nic nie dzieje, wszystkie wampiry giną albo uciekają. Ale moment, moment, moment, I... a czekaj, bo on już w tym momencie domyślił się, że na tą książkę trzeba patrzeć w dzień, a nie w nocy? A, nie, Tak, Boże, on się domyślił, tak, no bo o, on, przeskoczyłeś. On, w tej, on, w tej, on w tym śnie nie skumał, bo w tym śnie mu się pokazało, że coś jest na tej stronie, ale on nie skumał, on potem przypadkiem wyszedł na zewnątrz, otworzył książkę. Tak. Czy może jakoś się domyślił? I, i się, właśnie wtedy się dopiero znak Pajo dopokazał, bo pokazał, bo to przecież nie jest księga dla wampirów, to jest księga dla ludzi. I to widać tylko w słońcu. Tak, i, i przez to, jest, i to, cały No to w takim razie. Drugi sezon, jak mieli tą książkę za dnia, to nikt się nie skali. I przez całe tam... dwa lata. Ani <laughs> razu nie otworzyli jej. Przy... No potem powiedzmy, po tym wybuchu to może i ciemno było wszędzie. No może, Ale może, przez cały może. ten pierwszy czas. Ale przecież przy świetle UV nie otwierali jej. Teraz już wiedzą. Wysadzili stację benzynową, wysadzili wampiry, rozdzielają się. Nora i Gus jadą jednym samochodem, reszta ekipy drugim, no i po drodze Nora i Gus widzą, że jakiś helikopter gdzieś ląduje. Oni chcą uratować świat, zniszczyć wszystkie wampiry, wysadzić ostatecznie tę wyspę i mistrza. No i co robią widząc jakiś randomowy helikopter? A po całym komiksie lata masa helikopterów, bo Stoneheart ma helikoptery i ci ludzie po prostu robią łapanki też przez te helikoptery, czy tam do nich strzelają kilka razy z działka maszynowego. Oni oczywiście zawsze uciekają bez problemu. No i widzą jakiś randomowy helikopter. No i co robią? Hmm, sprawdźmy to. I wysiadają z auta, biegną tam. <śmiech> Boże, odnajdują tam. Jeszcze ja sobie myślę w tym momencie, Boże, tylko absolutny kretyn by tam pobiegł. Przecież to, to, to, to w ogóle nie ma sensu w tym momencie, ale nawet nie w tym momencie. To przecież nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia. Oni tam biegną i patrzą o Zak. Odnalazł się syn Efa. No i w tym momencie... Zgarniają właśnie Zaka, tam zabijają wampira, zabijają jeszcze przypadkowego gościa, który tam był, zgarniają Zaka, no i się okazuje, że to była przynęta od mistrza. Niespodzianka, nie? No i biorą tego Zaka do reszty, a reszta wpadła na dwójkę obcych ludzi w porcie. Randomy, totalnie przypadkowe osoby. I tam ci już prawie ich zabili, ale jak zobaczyli, że to nie Wam że to zwyczajni ludzie, no to mówią: Dobra, no to wchodźcie do naszej knajpy w porcie. W tym momencie F i reszta ekipy opowiadają im wszystko, o wszystkim. Pokazują lumen, pokazują bombę atomową. Co z tego, że to mogli być podstawieni ludzie przez mistrza, albo w ogóle, że czasu brakuje, tak? Nie. Oni opowiadają całą historię. Takie trzy podcasty. Trzy cz godziny, cztery. <laughs> opowiadają wszystko i pokazują. Pana, a czemu czasu brakuje? Bo wampiry ich gonią, tak? Czy tam było coś powiedziane, No że... tak, no przecież wampiry już wiedzą od stacji benzynowej, No tak, tak, nie? tak. tak. Wampiry jak... wiedzą. Więc... Oni też muszą się teoretycznie spieszyć, ale nie. I ci ludzie tak, a pokażcie mi tę mapę. A ja wiem, gdzie jest ta wyspa. I mówią, że tu gdzieś za rogiem tam płyniecie, nie wiem, 500 metrów na wschód i jest ta wysepka, a my to w ogóle dwa kilometry tutaj w lewo to mamy ostatnią osadę ludzkości w tym regionie. No i wtedy wpada Nora z Gusem i Zakiem. Zak przypadkiem oczywiście spogląda na Lumen i widzi tam znak. Przy czym, co jest istotne, nie ma słońca przecież w tym momencie. Nie ma, nie A znak nie jest ma. widoczny. Tak. Tak, i Zak dostrzega znak i w tym momencie przekazuje go mentalnie do mistrza, bo mistrz nie pamiętał, gdzie się urodził. I teraz tak, a, to tu się urodziłem. <grym> no i chce, musi jakoś tam dotrzeć, nie? No i plan wygląda tak, że ojciec wysyła opętanego Zaka, bo oni wiedzą, że Zak nie jest normalny na tym etapie. Ale co z tego, że mu wszystko pokazują, mówią i tak dalej? Wiedzą, że Zak nie jest normalny. Wysyłają go z jakimiś przypadkowymi osobami do ostatniej osady ludzi w regionie. Jak Zak może być wampirem czy czymś, nie? That makes perfect sense. Wiesz, co tam a, jeszcze. Zach... W niektórych kadrach to też nie było za bardzo konsekwencji, chyba że to miało jakoś pokazać to połączenie z Mistrzem. Ale Zak czasem ma czerwone oczy, czasem ma białe oczy, a czasem mhm. ma zupełnie jakieś takie dziwne oczy i. W ogóle się dziwnie zachowuje. To, że dziwnie tak, się ale... zachowuje to cały czas, więc oni się wszyscy domyślają, oczywiście prócz Efa, że coś jest nie tak z tym dzieciakiem i pojawił mhm. się gdzieś z przypadku, e ale... I jeszcze po chwili pojawia się Kelly na miejscu przemieniona totalnie, ob obleśna, tak naga, szara i w ogóle. No i F jakoś się tam wykańcza. A Zak nadal kocha tego właśnie nagiego, szarego, łysego, obrzydliwego wampira z wielkim jęzorem i krzyczy Zabiłeś ją! Zabiłeś ją! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! I jeszcze wszystko powtarza dwa razy, nie wiem dlaczego. No, F stwierdza Przykro mi, synu, może kiedyś zrozumiesz. I oni mają teraz taki w miarę logiczny plan, to znaczy Quinlan, który służył w różnych armiach na przestrzeni stuleci, zna się na broni i będzie umiał uzbroić bombę. Mają już detonator, nieważne jak go zdobyli, to było idiotyczne. Quinlan ma wsiąść na łódkę, pojechać tam i odpalić właśnie detonatorem tę bombę, a jeżeli coś by zawiodło, no bo wiecie, elektronika może siąść, to odpali ją ręcznie. Ale F w tym momencie stwierdza, że ma na to wywalone, on będzie tutaj superbohaterem, on jest wybrańcem, krzyczy coś na zasadzie Setrakian wiedział, mistrz też to wie i wskakuje na łódkę i próbuje odpłynąć sam, a cała reszta zostaje na, na przystani i walczy z kolejnymi tam legionami wampirów, bo właśnie wraz z Kelly przybyły. No i F próbuje odpłynąć sam. No i już sobie myślimy, aha, no to świat, świat zginie. Ludzie przegrali ostatecznie. To już koniec. Ale w tym momencie, w ostatniej chwili Queensland wskakuje na łódkę i płynie razem z f -em. To też było bez sensu, ale... I jakoś z nimi wskakuje Nora, Gus, y, Fet walczą z wampirami ostro oczywiście wampirów jest kilka tysięcy, ich jest trójka, nie mają z tym żadnego problemu, biorą lampy UV, które podobno nie kaleczą wampirów teraz znowu działają a Zaka oddają obcym ludziom by zawieźli go do swojej przystani ludzi i w tym momencie zjawia się mistrz zabija szybko tych obcych wbija do Zaka, dobra młody ty prowadzisz Masz młody wiosłuj. Sposób... To mnie tak, tak rozwaliło. Przy czym oni już oni tam dawno dopłynęli. To obeszli. Tak, Oni już tam dawno tak. dopłynęli do tej wyspy. Już robią, wysadzają, czy podłączają sobie tą bombę atomową. Ja w tym momencie sobie znaczy, wyobrażam, nie... jak, no, no, jak ten mały zak tam i siedzi się męczy z tymi wiosłami, bo mimo wszystko, jak wcześniej nie wiosłowałeś, to nie jest tak łatwo sterować łódką, <grych> w której no. wiosłujesz. Jeszcze jest duży, wielki gościu, który stoi nad tobą i patrzy i czeka, aż wiosłujesz do końca. I w sumie to Zak nie wiedział, gdzie dokładnie jest ta wyspa, nie, bo on po prostu spojrzał na mapę, jeszcze na mapę, na której nie powinno być nic widoczne w gruncie rzeczy. I to jest mapę, którą zinterpretował po prostu koleś, który rzekomo znał okoliczne wyspy. Więc on tak płynął na ślepo trochę też. No ale wiesz, bo to mistrz jest wampirem, więc on wyczuwał puls i krew w ciałach ludzi dookoła i wiedział, że oho, tam ktoś płynie, płyniemy tam. Na pewno tak było. Możliwe, w każdym razie, wiecie, ostateczna akcja. Queenland ma wysadzić wyspę F ma wrócić do swojego Zaka, nie? No i tam jest oczywiście patetyczna rozmowa. Ty masz do kogo wracać? Ja już się tym zajmę, bo ja i tak zginę. Jestem dzieckiem Mistrza. Może i nieślubnym, ale jednak. Benkarty też mają prawo do śmierci po śmierci Mistrza. No i wbija na wyspę z bombą. Wyspa ma właśnie, nie wiem, ile, 20 metrów, no może nie 20, nie wiem, 100 metrów średnicy, ale mniej. Ona jest malutka. I nagle się okazuje, że Zak i Mistrz są tuż obok. No i F zauważa to. No, i coś tam zaczyna się drzeć, ale Mistrz jest szybszy, wskakuje na wyspę, powala Queen Lana, powala Efa. W trzy sekundy po prostu, powalił obu. I obcina Queen Lana w nagle... Nie, nie, nie. Nie, nie obcinam mu głowy, obcinam mu głowę. Nie, nie, nie, właśnie nie. Nie, on tylko powalił Queen Lana i Efa. F powoli wstaje odsuwa się, wyciąga ostrze mierzy mieczem w mistrza ten stoi, wtedy od tyłu atakuje go Quinlan mistrz był tak szybki, ale teraz ignoruje wszystko Quinlan atakuje go od tyłu i też jakoś go tam chyba kaleczy F ma wysadzić bombę ręcznie ale wtedy Zak od tyłu odcina głowę Quinlana bo Zak jest po stronie mistrza Zak jest po stronie Kelly. Zak nienawidzi Efa. Zak chce zwycięstwa wampirów. Zabija Quinlana. F ma zapalnik w dłoni. Mógłby wysadzić to, ale nie. On czeka. Mistrz też czeka. Ignoruje to. F zaczyna rozmawiać z synem. Syn mówi, że go zabije. Ojciec, zabi... nie, nie ojcze, tylko zabijecie. tak? Ale po chwili mu przechodzi. F mówi, słuchaj, robię to dla ciebie. Zak się uśmiecha. Przytula Efa. Bez pytań mistrz nie reaguje, F wysadza wszystkich w powietrze, a obok grzybka atomowego pojawiają się anioły i myślę, że tutaj powinniśmy zakończyć ten podcast, było mi bardzo miło, cudowny komiks naprawdę 10 na 10 nie no, straszne głupoty straszne głupoty, to samo to że oni popłynęli łódką taką zwykłą łódką z dwoma wiosłami na wyspę i wysadzili atomówkę, a ci wszyscy ludzie, którzy tam byli na tym pomoście, w ogóle atomówka luz nie masz takiego zasięgu, to jest malutka atomówka, malutki grzyb atomowy, z którego wychodzą anioły Czemu? Czemu? B i jeszcze... W ogóle, i wiecie, to było zaspoilerowane jeszcze okładką, że oni się pogodzą. W ogóle to nie miało sensu, przecież Zack był totalnie zindoktrynowany. On przez dwa lata wierzył, że F. nie żyje, a teraz myślał, że F. po prostu udał własne samobójstwo, czy tam śmierć i, i powróciłby zniszczyć właśnie Kelly, jego i wampiry. I Zack po prostu nie miał najmniejszego powodu, żeby mu zaufać, zwłaszcza, że do końca był totalnie porąbany i był kontrolowany przez mistrza. Ale to też... a tu nagle przytulił ojca i w ogóle to też do tego nawiązywałem okazji, żeby temu wcześniej. zapobiec mieli okazję, żeby temu zapobiec to prawda, ale też nawiązywałem do tego wcześniej, że nie wydaje mi się żeby F, który tak bardzo chciał uratować swojego syna nagle w jednej sekundzie stwierdził, no dobra, nic nie jestem w stanie zrobić w tej sytuacji, musimy wszyscy zginąć, moje dziecko jest tutaj, mistrz jest tutaj, ja tutaj jestem i okej, okay, no wysadzamy się i obejmuję swojego syna i ten syn też umiera w wybuchu atomowym. Wydaje mi się, że ta postać zrobiłaby wszystko, żeby to dziecko przeżyło w jakiś tam sposób i by stwierdził, ta że... Ta postać z pierwszego sezonu. No tak, no postać z pierwszego Może sezonu. Może z drugiego jeszcze tak, ale ta w trzecim... Po F w trzecim sezonie właściwie nie ma wartości, on nie ma motywacji, nie ma celu. Ja nie wiem w ogóle, co on robi w trzecim sezonie, aż do końca. A wreszcie na koniec też mu każą tak naprawdę po prostu czytać tę księgę i tak dalej, bo on sam to tak z siebie niewiele daje. No też prawda, to że jedynie. jemu jest już tak wszystko jedno, natomiast ja byłem troszeczkę zaskoczony, że twórca poszedł w tym kierunku, że jednak popełnią jakby nie patrzeć samobójstwo i jeszcze zabije swojego syna, bo mimo wszystko no zabił swojego syna w tym momencie, więc mnie to troszkę mm -hmm. zszokowało, troszkę też zniesmaczyło. No nie wiem, ale czy, to czy było, oni właśnie, właśnie z w stronę takiego mi... shocking value, takiej wartości szokującej, czy, czy, czy po prostu Ale właśnie jeżeli to jest szokujące, że... to na zasadzie absurdu scenariuszowego, bo nie wiem, czy ciebie to ruszyło emocjonalnie, choć troszeczkę? Nie, nie, no no dla nie. Ja, mnie to było ja byłem, jak diabli. Nie no. ja byłem zaskoczony po prostu, że pomyśleli, że to jest dobre rozwiązanie, żeby zakończyć tą historię. I staram I jakoś jeszcze... sobie uzasadnić, czemu akurat tak zrobili. No i domyślam się, że no, chodziło o tą ja wartość szokującą. Mam przed sobą. I to wygląda tak, że F, który ma w ogóle, jest zarośnięty jak jakiś neandertal, ryczy, ale uśmiecha się szeroko i mówi: I love you, Zach. Zak w tym momencie patrzy na niego dead, odrzuca szabelkę przytula go z szerokim uśmiechem i wtedy mistrz jest zaskoczony no i widzimy bum po chwili jest białe tło i po chwili jest grzyba tomowy no i potem anioły no przecież jest to jest tak nienaturalne, to jest tak złe a potem jeszcze mamy idiotyczny epilog bo co się okazało guz zginął jak Rambo bo mu tam rękę rozerwało czy coś i potem w ogóle został rozstrzelany i zjedzony, ale reszta przeżyła. I jest w ogóle taki tekst, że wraz z wyginięciem wampirów powróciły szczury, a Wasyli mógł znowu zostać deratyzatorem. Jesus! To jest, <ścoughs> to jest tak głupie, że ja nie wiem, kto to tam wrzucił. Nora i Wasili zeszli się ze sobą, zaczęli publikować The Setrakian Project, czyli pracę profesora Illumen Prace, których nie było i lumen, którego nie potrafili odczytać do jasnej cholery. Poza tym jest tam potem w narracji, że nigdy nie wzięliśmy legalnie ślubu, ale zajęliśmy sobie farmę w północnym Vermont. <grymne> Super. Świetne informacje. Wychowaliśmy dwójkę wspaniałych dzieci. Jak się nazywają dzieci? F po Efie, i Mariela po matce Nory. I teraz te dzieci mają własne dzieci, a oni na farmie mają krowy. Skąd wzięli krowy po dwóch latach bez słońca? W ogóle czy ziemia nie powinna zamarznąć w tym czasie? Powtórzę to pytanie z poprzedniego odcinka. I jeszcze na koniec mamy w ogóle cały komik kończy się cytatem z chorej psychicznie matki Nory, cytatem w stylu Coelho, a brzmi on następująco. Spoglądając wstecz na czyjeś życie, dostrzegasz, że miłość była odpowiedzią na wszystko. Była, była zdecydowanie. Myślałem, że atomówka, a, a, a tu miłość. W ogóle miłość. Laska sypiała z gościem, który chciał wrócić do byłej żony. Rozbiła mu rodzinę, rozbiła mu małżeństwo. Spała z nim w łóżku jego żony, a potem zdradziła go z osiłkiem z Ukrainy i teraz ma z nim dziecko i wnuki i nazwała dziecko F. I ona mówi o miłości, Boże. Bo to chodzi o miłość ojca do syna, no. Syn jednak stwierdził, tata mnie kocha, spoko. W ogóle teraz przewijam się przez te strony końcówki i tutaj potwierdzam moją wersję, że mistrz obciął głowę Queenlanowi, a Zak po prostu w międzyczasie wyjął ten miecz i próbował zaatakować ojca, a mistrz mówił zniszcz go chłopcze i czekał, aż chłopiec po prostu dziabnie swojego ojca mieczem, ale nie dziabnął, bo główny bohater powiedział Zak, to tak musi być, mam nadzieję, że rozumiesz to wszystko, a Zak mówi Tato, co ty pieprzysz za przeproszeniem, a tata mówi, kocham cię a Zak mówi, tato? I w tym momencie przytulają się i wysadzają siebie Straszne, straszne i w ogóle mistrzostwo rysow rysowania komiksów jest cała strona, która jest biała i po środku widać bardzo zarys przytulającego ojca i syna się przytulających i zero detali, zero szczegółów, po prostu cała biała strona, bo tak się pokazuje, że coś wybucha. Okej, okay, no ja widząc, że Zak wyjmuje miecz, a na następnym kadrze Queen Lan jest bez głowy, uznałem, że to on mu ją odciął. Nie, jest, no, wi nie wi wiem, może i widać tutaj ten język Ale czym przecież. mu odciął tę głowę językiem? No a czym? Odciął a mu głowę językiem. A widać tutaj jakiś miecz. Odciął mu głowę językiem. <głos> no... Możesz udostępnić ten kadr, obciął mu głowę językiem. No, ale to w... tak czy siak jest idiotyczne. <laughs> jest, no jest. Nawet może bardziej, chociaż nic nie przebije stacji, międzyplanetarnej stacji kosmicznej spadającej z nieba tuż przed f -em. Nie wiem, moim zdaniem oni wszyscy powinni być martwi na jakąś chorobę popromienną, ale nie są. Moim zdaniem, wszyscy powinni być martwi po trzech dniach od apokalipsy. W tej jednej trzeciej ludzkości powinni być, która wyginęła przez 72 godziny. To też. I tym prawda. pozytywnym akcentem. Szczerze mówiąc, ten komiks byłby o tyle lepszy. I ta, ja już nawet w sumie mi się końcówka poprzedniego, bo była taka bardzo gorzka. I byłbym naprawdę fanem. Gdyby okazało się, że no sorry, oni wszyscy zginęli, świat zostaje taki jaki jest i tutaj nic się nie da zrobić, wampiry wygrały. I ta końcówka byłaby o wiele lepsza, ale końcówka, że miłość zawsze wygrywa i o tato wysadźmy się atomówką w powietrze i zniszczmy super złego wampira. Ja rozumiem, że to ma być pulpa, ja doceniam czasem łatwą rozrywkę, która jest głupia, absurdalna i po prostu ma bawić i śmieszyć, ale ten komiks sprawił, że po prostu bolało mnie jak czytałem i mam nadzieję, że jeśli ci twórcy stworzą coś nowego, to, że pójdą po jakiś rozum do głowy i dadzą scenariusz albo jakieś drafty, kadry komuś, kto nawet się nie zna na komiksach i przeczyta to i powie stary, to jest bez sensu. Przemyśl na pewno, czy chcesz to w ten sposób poprowadzić. Tyle w tym temacie. Ja. I tym właśnie akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą przygodę z Destrain. Ja tak jak mówiłem, ja nie będę sięgał po książki ani po serii, ale pewnie zmienią. Przynajmniej część rzeczy, chociaż z drugiej strony, nie wiem, bo jeżeli Lumen chyba pojawia się w serialu, no w książkach to na 100%, bo komiksy są ekranizacją książki, nawet jeżeli coś tam zmienią, to dla mnie to i tak jest tak mocno idiotyczne, absurdalne, bzdurne, że ja nie widzę w ogóle sensu, żeby dalej się tym interesować, chciałem zakończyć ten epizod, w sumie to, wiesz, co, wiesz co, ja się naprawdę trochę łudziłem, że wiedziałem, że to będzie słabe. Tak, bo nie spodziewałem się cudów nagle w tym trzecim sezonie, ale myślałem, że chociaż będzie takie banalne, akceptowalne i tyle, a nie, że będzie tak głupie dziurawe, bezsensowne olewające w ogóle milion wydarzeń z drugiego sezonu i, i w ogóle takie naciągane i takie Deus Ex Machina koni Deus Ex Machina jestem naprawdę strasznie zawiedziony i naprawdę żegnam o zięble The Strain a ty planujesz coś nadrabiać? Nie, zdecydowanie nie. No, trzech sezonów serialu na pewno w żaden sposób nie nadrobię, bo po pierwsze w ogóle nawet te zajawki, które mi tutaj pokazywałeś, nie podobają mi się bohaterowie, bo jak już przeczytałem komiks, no to chciałbym, żeby oni chociaż byli podobni wizualnie do komiksowych bohaterów, a w serialu F wygląda zupełnie inaczej. Wasyli też zupełnie mi się jakoś nie przypodobał wizualnie, bo powinien być wielkim gościem, a w tutaj jest jakiś taki... taki. Znaczy w serialu był taki w miarę. Mnie w serialu Wasili się podobał. Aha, no dobrze, ale, no nie wiem. Ale wiem, że w drugim sezonie skopali też masę wątków i też była masa absurdów, jeszcze innych niż komiksowe. Mateusz wspominał o tym i naprawdę nie, nie, nie. Ja dziękuję. Może książkę bym przeczytał, ale, ale wątpię, że, że ruszę tą książkę, bo jednak mam dużo innych ciekawszych rzeczy do czytania i myślę, że w kategorii pulpa do pociągu spokojnie znajdziecie coś lepszego. No, na pewno. Dobrze, Tomku, wyszedł nam niesamowicie wielki podcast. Prawie tak wielki, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która spadła <śmiech> przedtem. <śmiech> Więc ale w ogóle to jest... myślę, że będziemy kończyć. Tak, będziemy kończyć, ale to jest tak zmarnowany motyw. Mamy Anioła Śmierci, który daje wizję jakiejś dziewczynie na stacji kosmicznej i pójść w, tom, w tym kierunku, kazać jej coś zrobić sensownego. Nie, nie. Zróbmy z nią dwa kadry i to będzie wszystko. Zdenerwowałem się na koniec teraz. Ech, dobrze Tomku, to ty już się nie denerwuj. Ty już się uspokój. Za mnie emocje też zeszły. Jest późna godzina w środek nocy. Myślę, że Czas skończyć. Czas wracać na Ziemię. Tak jak Talia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale w ogóle Dzięki ona... Ona, tak, ona skinęła przecież spadając. To jest też najgorsze. <grym> Nie umiem skończyć tej rozmowy. Tak naprawdę ona jest bohaterką tego wszystkiego. Ona uratowała świat. No to swoją drogą w sumie. <grym> e, wariatka z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej uratowała świat a my uratowaliśmy mam nadzieję ludzi przed lekturą tego komiksu, ale teraz po raz nie wiem który ósmy, dziewiąty potrzebuję jeszcze raz się znowu pożegnać, dzięki ci isku Dzięki Wam za to, że słuchaliście podcastu o The Strain. Jeśli wysłuchaliście do samego końca, to bardzo mi przykro, bo pewnie byście zdążyli przeczytać ten komiks w międzyczasie. No to nie, to właśnie dobrze, nie, nie przykro. A, a, no dobrze. Dobrze. dobrze. Nas można słuchać, nie wiem, przy sprzątaniu do kanapki, w czasie biegania, uprawiania sportu, gotowania czy coś, a takiego komiksu, no to nie do bardzo. No. Więc widzisz. Jesteśmy praktyczniejsi. Jesteśmy. Zdecydowanie jesteśmy praktyczniejsi. Mam nadzieję, że jeszcze znajdziesz jakieś komiksy w takich horrorowych klimatach. Jakieś dziwne komiksy. Polecam się na przyszłość. Dużo dziwnych komiksów jak najbardziej. No pewnie się jeszcze nie raz usłyszymy. Dobra, teraz już na tego. Dzięki. Trzymajcie się. Pa. Właśnie. Trzymajcie się, kochani. Tradycyjnie już życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Wow. Mm. Um. So, uh, guys, can I get back to you? A już za tydzień Kolejnym narzędzonym podkazciem. Proszę o ciszę. Nie każcie mi się powtarzać. No nie zmuszajcie mnie, bym prosił ponownie, dobrze? Czy możecie przestać mówić? Możecie skończyć? Cisza! Przecież nikt się nie odzywa. Mando, ucisz się. Dziękuję. Słuchacie? Tak? Dobrze. Moim zdaniem to będzie dobry podcast na początek września. Szkoła, uczniowie, zombie, po prostu idealna tematyka. Wiesz, co trzymac? Tak? Ptak ci w smak. Wąchaj pachę.